Dzisiaj rano o siódmej zmarł Kazimierz Górski. To są tylko trzy słowa, ale chyba nie ma w Polsce człowieka, który nie wiedziałby, kto to był Kazimierz Górski. Mało jest takich postaci, która tak jednoczy ludzi, jak właśnie osoba Kazimierza Górskiego. Dzisiaj w nocnych spotkaniach będziemy starali się oddać hołd temu wielkiemu człowiekowi, a państwa gośćmi w studiu są dwaj piłkarze. Kazimierza Górskiego, Lesław Ćmikiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór. A w studiu w Łodzi jest Jan Tomaszewski. Dzień dobry, Janku. Witam serdecznie. No Wybacz, ale nie powiem ani dobry wieczór, ani dzień dobry. Bo to z nie był dobry względu. dzień. Asystent, tak drugi trener. Człowiek, który z Kazimierzem Górskim spędził bardzo wiele czasu. Andrzej Strejlał. Jestem tutaj z Państwem razem. I Michał Listkiewicz, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale człowiek, chyba się Michał nie obrazisz, o którym przez pewien długi czas mówiono Giermek, pana Kazimierza, a nawet Kamerdyner pana Kazimierza. Tak, oczywiście, że nie obrażę, jestem dumny z tego, witam Państwa. Tak jak mówiłem Państwu, o siódmej rano zmarł Kazimierz Górski, ostatnim człowiekiem, który widział wielkiego trenera był Lesław Cimkiewicz. Tyle byłeś codziennie u pana Kazimierza. Tak, bywałem u niego ostatni raz. Widziałem go w poniedziałek. Byłem po południu. Ten człowiek naprawdę walczył z chorobą i bardzo cierpiał. Powiedziałeś nawet, że nie zasłużył na taką śmierć. Oczywiście. Nie zasłużył na taką śmierć, bo to był bardzo dobry człowiek. Trudno jest mówić, ale myślę, że z biegiem czasu będzie nam mówić łatwiej, dlatego że Kazimierz Górski był takim człowiekiem, który kochał przede wszystkim życie, który był człowiekiem radosnym, był człowiekiem dobrym, był człowiekiem wzruszającym, był człowiekiem, przy którym nie było miejsca na sfary, nie było miejsca na kłótnie. On potrafił wszystko zjednoczyć. No, ja znam Kazimierza Górskiego 42 lata. Andrzej Strelow. I trzeba powiedzieć, że te 42 lata, tak jak powiedziałeś, to jest okres w tej chwili oczywiście zadumy, przypomnienia, ale przy jego cechach charakteru potrafił z siebie bardzo dużo dać, dużo również wymagał, ale jednocześnie był strasznie opiekuńczy i chyba powiedziałbym, że to była jego najważniejsza cecha. On się opiekował, on się martwił o swoich podopiecznych. Chciał im pomóc, martwił się, jak im idzie w domu, jak tam jest z żonami, jak jest z dziećmi, czy nie chorują, a dopiero <Ky> potem zastanawiał się nad tym co zrobić, żeby oni jeszcze lepiej grali? Rzeczywiście, jak większość ludzi w ogóle z Lwowa, których ja przynajmniej poznałem, taki Kazimierz Górski no, symbolizował te najlepsze cechy charakteru i on się nie zmienił praktycznie biorąc przez całe 42 lata mojej z nim znajomości. Jan Tomaszewski, w naszym łódzkim studiu odczuwałeś, Janek, tę opiekę pana Kazimierza? Tak, naturalnie. I ta opieka, to co Andrzej przed chwilą powiedział, nie... nie, nie yy skupiała się tylko na naszych sprawach sportowych, ale również na prywatnych. A poza tym, no cóż, wydaje mi się, że tutaj Pan Kazimierz, bo tu musimy sobie wyjaśnić, że myśmy Pana Kazimierza poznali w latach 60-tych, 70 kiedy no, byliśmy za żelazną kurtyną, byliśmy po prostu inaczej postrzegani, był u nas ten socjalizm, prawda? I trenerzy kojarzeni byli tak z takim drylem trochę wojskowym, takim, tacy trenerzy byli jako tacy poganiacze mów. Natomiast pan Kazimierz po raz pierwszy zastosował tak rządy naszym starszym kolegom. Oczywiście przy pełnym szacunku, przy pełnym przy atencji do niego, ale on nas traktował jako młodszych kolegów. Ja nie zapomnę do końca życia sytuacji, w której ja się znalazłem po, przepraszam, po moim debiucie w reprezentacji Polski z rfn kiedy byłem najpopularniejszym człowiekiem w Polsce. Pół Polski mnie chciał powiesić, a pół wygnać na banicję. Powróciłem do reprezentacji. Powróciłem do reprezentacji w meczu z Walią w Cardiff. Oczywiście po obserwacji przez pana Kazimierza i pan Kazimierz w dniu meczu poprosił, znaczy nakazał mi, mówi panie kolego, proszę do mnie do pokoju po śniadaniu. Ja rzeczywiście poszedłem, całe kierownictwo reprezentacji było i pan Kazimierz powiedział do mnie te słowa, że on widział, co ja robiłem przez ten czas, jak chciałem powrócić do, do gry, on się zdecydował na to, żebym ja dzisiaj wystąpił. Co ja na to? Bo mówi do mnie, ja Jasiu, zdaję sobie z tego sprawę, że jak Ci nie pójdzie, to może być koniec Twojej kariery. Ja, proszę mi wierzyć, ani sekundy się nie zastanawiałem i powiedziałem, panie trenerze, jestem do Pana dyspozycji. Dobrze będziesz grał, idź na spacer. Później się dowiedziałem, że gdyby, gdybym ja się zawahał i powiedział, panie trenerze, wie Pan, no, ach, ach różnie tam coś, nie grałbym. Po prostu ten człowiek nie podjął decyzji sam, przecież od tego był, mógł to zrobić. Nie, on, on tę decyzję ze mną skonsultował i po prostu potraktował mnie jako partnera. No cóż, wróciłem do reprezentacji i mogę już na, na wstępie powiedzieć, robiąc dzisiaj takie resume swojego życia, to co ja w życiu osiągnąłem w dużej mierze, a właśnie przede wszystkim zawdzięczam panu Kazimierzowi. I również podtrzymuję to i tym bardziej jestem ugruntowany, że w moim sercu są trzy miejsca dla moich, dwóch, dla moich obojga rodziców i dla pana Kazimierza. I pan Kazimierz dla mnie nie umarł, bo wielcy ludzie nie umierają. Wielcy ludzie odchodzą, a pamięć o nich pozostaje do końca życia. My... Będzie to Jan Tomaszewski. Leszku, zwracam się do Lesława Ćmikiewicza. Mówił Janek o czymś takim że z jednej strony był waszym starszym bratem, a z drugiej strony był ten dystans. Bo cały naród, wszyscy ludzie w Polsce, jak mówią Kaziu, to wszyscy wiedzieli, że chodzi o Kazimierza Górskiego. I w tym nie było poufałości. Była miłość i było wzruszenie. Ale z drugiej strony było tego pana Kazimierza, pani kolego. Do bardzo wielu ludzi. Myśmy też mówili, jak nie słyszał nas, mówiliśmy o nim Kaziu. Dla nas był Kaziu, ale w, w takich rozmowach bezpośrednich, panie trenerze, zachowywaliśmy dystans. To do był, ostatnich godzin. Zdajesz. Do ostatnich godzin oczywiście. To był człowiek bardzo tolerancyjny i zdarzyła, my byliśmy jak to młodzi ludzie, to nie składała się drużyna samych aniołków, nam się zdarzały tam wyskoki, ale autorytet trenera nie pozwalał nam przekroczyć pewnej bariery. Ta bariera była stała, wiedzieliśmy, że gdybyśmy zrobi, przekroczyli tę barierę, e, zro, zrobilibyśmy temu człowiekowi e, jakąś taką krzywdę. Był jeden, zdanie, wy, jeśli był jeden wyskok, tak. Janek, może za chwilę wykorzystajmy Dobrze. obecność w naszym studiu Michała Listkiewicza. Być może Państwo nie wiedzą, ja chciałbym wszystkim Panom strasznie podziękować za przybycie do studia o tej porze, ale Michałowi szczególnie noga w gipsie, lekarz mm -hmm. prawdę mówiąc zabronił Ci w ogóle chodzić. Mimo to dziękujemy Ci, że przyszedłeś do studia. Michał, ja myślę, że wszyscy ludzie w Polsce chcą wiedzieć, kiedy będzie pogrzeb Pana Kazimierza. No dzisiaj przez cały dzień wspólnie z rodziną Pana Kazimierza z bliskimi osobami, z Panem Józefem Baryłą, który jest przyjacielem domu i opiekował się przez wiele tygodni, tak jak obecny tu Pan Leszek Śmikiewicz. Spotkaliśmy się z władzami stolicy, z władzami resortu sportu i tu chciałem podziękować właśnie Ministerstwu Sportu, władzom Warszawy, które od razu się zaangażowały, od razu zadeklarowały pomoc. Prawdopodobnie pogrzeb odbędzie się drugiego 2 czerwca, a więc w przyszłym tygodniu, w piątek będzie to pogrzeb sportowy na stadionie Legii, Będziemy szapolowa. już władze, episkopa władze kościelne wyraziły na to zgodę więc będzie, będzie to tak jak chciałby Pan Kazimierz Natomiast na boisku same uroczystości piłkarskim. pogrzebowe będą kameralne Tak, już na cmentarzu będą kameralne, natomiast Idea jest taka, żeby tam Szapolowa była dla wszystkich chętnych i myślę, że stadion Legii, jestem przekonany, wypełni się tak jak na najważniejszych meczach, że wszyscy będą chcieli pana Kazimierza. Ja jestem przekonany, pożegnać. że ten stadion będzie za mały. Tak, będzie również księga kondolencyjna na torwarze przez, przez dwa dni. Także będą to uroczystości państwowe, jest na to już zgoda zgoda władz. Tak jak na to zasługiwał pan Kazimierz. Polska reprezentacja w tej chwili jest w Szwajcarii. Zarówno trener, jak i zawodnicy wiedzą już o śmierci wielkiego trenera, ale przed nami no, mecz z Kolumbią. Przyjadą piłkarze do Chorzowa i jak podczas tego meczu uczczona będzie pamięć Kazimierza Górskiego? Reprezentacja zaczęła swoje zgrupowanie od no, smutnej chwili, ale niezbędnej, czyli od uczczenia pamięci pana Kazimierza. Dziś rano przed śniadaniem minutą ciszy w Szwajcarii w tej chwili drużyna pilnie trenuje oczywiście natomiast mecz z Kolumbią będzie, będzie smutny będzie to z jednej strony pożegnanie reprezentacji przed Mistrzostwem Świata ale będzie to hołd dla Pana Kazimierza oczywiście drużyna wystąpi w koszulkach z Kirem żałobnym wystąpiliśmy również do FIFA w dniu dzisiejszym aby FIFA wyraziła zgodę aby w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata z Ekwadorem również nasi piłkarze występowali w żałobie Dzisiaj dzwonił do Związku, telefonował prezydent FIFA Pan Blatter z kondolencjami I jeśli nie on osobiście Chociaż to nie jest wykluczone, to na pewno przyjedzie Ktoś z wysokich władz FIFA na, na pogrzeb Pana Kazimierza. A myślisz, że jest szansa na to, aby rzeczywiście polscy piłkarze z tym kirem wystąpili w pierwszym meczu z Ekwadorem? Międzynarodowa Federacja Piłkarska raczej niechętnie czyni Czy... dla różnych federacji tego typu ustępstwa. Tak, jest, jest trudno. Z tym w przeszłości były prośby z innych federacji i spotkały się z odmową. Myślę, że jednak Pan Kazimierz był taką postacią światowej piłki, nie tylko polskiej, że, że będzie nasza prośba uwzględniona, tym bardziej, że nie tak dawno prezydent FIFA dekorował pana Kazimierza najwyższym przecież odznaczeniem tej organizacji i tu jestem pełen nadziei, że FIFA jednak się na to zgodzi. Bo... Ale polska piłka nożna to nie jest tylko reprezentacja, prawda? To są dziesiątki klubów, to są tysiące piłkarzy, trenerów, kibiców, którzy też w jakiś sposób... Chcieliby oddać hołd Kazimierzowi Górskim. Zastanawialiśmy się, czy nie odwołać kolejki ligowej, drugiej ligi, która teraz się odbywa. Jednak wola pana Kazimierza wyrażana w rozmowach w ostatnich tygodniach, a również wola najbliższej rodziny w dniu dzisiejszym była taka, żeby grać. Że tego by sobie życzył pan Kazimierz, którego żywiołem było boisko, była zielona murawa, i dlatego tak zdecydowaliśmy. Natomiast wszystkie mecze w Polsce, od najwyższej klasy do najniższej, a tych meczów są przecież w tygodniu tysiące, będą poprzez minutą ciszy. Takie, taka jest prośba, takie jest zalecenie do organizatorów, do sędziów, żeby tego dopilnować. Nieważne, czy to jest druga liga, trzecia liga, czy, czy dziesiąta liga. Wszyscy uczcimy pamięć tego wspaniałego trenera i przede wszystkim człowieka. Ja myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że na pewno pan Kazimierz nie chciałby, abyśmy go tak strasznie opłakiwali. Chciałby sukcesów polskiego sportu, chciałby sukcesów polskiej piłki nożnej. No przecież on nawet wtedy, kiedy był bardzo, bardzo chory, ciągnęło go na boisko. Było zimno, padał deszcz, on miał problemy z poruszaniem się, a jednak na stadionach go widzieliśmy. Tak i bardzo się cieszę, że władze warszawskiej Legii podjęły już taką decyzję, tak słyszałem, że miejsce pana Kazimierza, słynne miejsce w pierwszym rzędzie po lewej stronie, ostatnie, skrajne, będzie już zawsze wolne, będzie to miejsce pana Kazimierza, podobnie na stadionie warszawskiej Polonii, bo na tych dwóch stadionach bywa najczęściej, bo mieszkał w Warszawie, to jest coś, coś wspaniałego. Ale przecież jeszcze kilka tygodni temu, bodajże dwa tygodnie temu, jak z Andrzejem Strejlawem odwiedziliśmy pana Kazimierza i powiedzieliśmy, że miejsce w samolocie prezydenckim czeka i że pan Kazimierz musi być na meczu Polska-Niemcy, uśmiechnął się, tak troszkę bezradnie i powiedział, no zobaczymy. I to miejsce dla pana Kazimierza będzie w tym samolocie, już pana Kazimierza nie będzie, ale miejsce będzie. I bardzo mnie ucieszyło to, co dziś polscy piłkarze powiedzieli w Szwajcarii, że nie będą grali przede wszystkim dla siebie, dla, dla sławy, dla pieniędzy, dla wyniku, ale w tej sytuacji zagrałem przede wszystkim dla pana Kazimierza Górskiego. I myślę, że polscy piłkarze wszyscy, nie tylko teraz, ale także w następnych latach najlepiej uczciliby właśnie pamięć Kazimierza Górskiego tym, że będą grali, że będą grali dobrze że na trybunach będzie dużo ludzi, którzy będą cieszyli się piłką nożną. Państwo także mogą z nami rozmawiać, na razie jeszcze nie telefonicznie, na razie drogą elektroniczną adres małpa, polskie radio pisane razem.pl Powtarzam, sportmałpa polskie radio pisane razem.pl Dzisiejsze nocne spotkania poświęcone są Kazimierzowi Górskiemu. Mówiliśmy już o tym i będziemy mówili, jakim był człowiekiem, no ale przede wszystkim był wielkim trenerem. Był kimś, kto dał wszystkim ludziom w Polsce wielką radość z wielkich sukcesów polskiego futbolu. Tym bardziej wielkich, że niespodziewanych. To jest skrótowe, proszę nie łapać za słowa, gdzie się zaczęło. Ten pierwszy wielki sukces był w Monachium, w finałowym meczu Igrzysk Olimpijskich. Oto spada się do strzału, brybluje, to była pierwsza bramka Kazimierza Adejny, wyrównująca na 1 do 1. Później była druga. Wygraliśmy ten finał olimpijski 2 do 1. Wygraliśmy finał. Byliśmy mistrzami olimpijskimi. Piękne chwile. Piękne chwile. Na pewno nie byliśmy faworytem. Chciałem tylko przypomnieć, że Kazio Odejna ma również udział przy pierwszej bramce. Stracił piłkę na rzecz Stracił na rzecz, rzecz Węgra, który... Dało to prowadzenie Węgrom, ale zrehabilitował się. Myślę, że to, był, to było wielkie wydarzenie. Tak wielkie, że w momencie, kiedy zeszliśmy przed dekoracją do szatni, żeby się przebrać, ubrać w dresy, to Włodek Lubański powiedział Panowie. Czy wy wiecie, co myśmy zrobili? I rozpłakał się w tym momencie. Wiedzieliście Obyciały wtedy, z... że jesteście wielkimi piłkarzami? Że jesteście wielką drużyną? Nie. Ol, ol, olimpiada nie była taką imprezą. To, to była szkoła średnia. Natomiast awans do samych mistrzostw i, i, i udział w mistrzostwach świata, to jest ten uniwersytet, o który żeśmy się bili cały czas. To jest ten krok w futbol i w, i, i w kontakt z futbolem profesjonalnym. To jest to na czym każdemu zależy piłkarzowi. Najpierw były eliminacje, eliminacje, które nie zaczęły się dobrze, o czym mówił już Janek Tomaszewski, ale później było coraz lepiej. Polegli Anglicy i Walijczycy u nas i w końcu nadeszło Wembley i był ten remis jeden do jednego. Pamiętam, jak wcale patrzę na zegarek, gdzie z minuty do końca i mówię, jak dojdę do środka wojska z ławki, to będzie koniec meczu. Ale doszedłem i zaszedłem, a za naszą bramkę bo sędzia przedłużył mecz, okazało się dwie minuty czy trzy miał prawo przedłużyć, ja już widziałem koniec, a to jeszcze był mecz dłużej trochę, stałem za bramką widziałem jak bombardują wtedy jeszcze Anglicy naszą bramkę, jak tam Szymanowski wybiją z bramki, jak Tomaszewski tam, przyliczyłem trochę mówią, czego pan stał z ławki pan był zdenerwowany, no pewnie, że byłem zdenerwowany, bo widziałem minuta do końca i nam brakuje do szczęścia Minuty czasu, żeby ten mecz zakończyć rezultatem korzystnym dla nas, remisem. Ja nie przypuszczałem, że on doliczy. A widzę, obok siedzieli zawodnicy z trenerem angielscy i widzę to zdenerwowani, bo tam jeszcze zmiany, rozmowy tu. No, oni się denerwowali, bo mieli przewagę, ale grali już nerwowo bardzo, bo gdzie tylko strzał to na bramkę i dosyć często niecelnie, a czas grał dla nas. To było bardzo nerwowe, bo, bo jak się mówi. Brakowało minuty czy parę sekund do osiągnięcia celu, a w każdej chwili może bramka paść. Bo wtedy był taki napór przeciwnika, no, no, który postawił na szale wszystko, rozumie panie? I swojej umiejętności przy tym dopingu. Że nasz to zespół wytrzymał, to ja powiedziałem, już dla nas nie jest nic strasznego w piłce, no że jeśli wytrzymaliśmy Wembley. Czy rzeczywiście dla Jana Tomaszewskiego już później nic nie było strasznego po Wembley? No, wydaje mi się że tak, ale korzystając z tego właśnie na kanwie tych dwóch sukcesów, chciałbym uzupełnić może wypowiedź Leszka na temat autorytetu pana Kazimierza. Ten autorytet właśnie brał się z tego, że pan Kazimierz wychodził z takiego założenia, że nigdy w Polsce, nie, przepraszam, w piłce nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej. I właśnie to, co mówiliśmy, zdobyliśmy, reprezentacja Polski zdobyła mistrzostwo olimpijskie w Monachium. Mówiło się wtedy, że jest to złoty zespół, że jest to drużyna marzeń, że jest to drużyna fenomenalna. I proszę bardzo, w eliminacjach do mistrzostw świata, w mistrzostwach świata tylko czterech zawodników z podstawowego składu grało w jedenastce na mistrzostwach świata. Czyli pan Kazimierz stworzył dwa zespoły w ciągu dwóch lat światowej klasy. Ba, ja powiem jeszcze jedną rzecz. Mecz na Wembley, który przeszedł do historii futbolu polskiego, nie tylko chyba polskiego, jako ten mecz dramatyczny, jako ta jedenastka marzeń, która dokonała cudów, po meczu na Wembley, to był ostatni mecz kwalifikacyjny, na Mistrzostwach Świata trzech zawodników nie wystąpiło z podstawowego składu. Milka Bulzackiego zastąpił Władek Żmuda, dwudziestolatek, Leszka zastąpił Zyga Maszyk i Strzelca Złotej Bramki zastąpił Andrzej Szarmach. I stąd ta nasza wiara, ta nasza atencja do trenera była no nieograniczona. On cały czas coś szukał, cały czas udoskonalał, bo zresztą stwierdził, że to, to, co było dobre na Anglików, to wcale nie musi staczyć na wachlarz umiejętności i możliwości, jaki jest na Mistrzostwach Świata, bo tam już, są, tam już nie ma jednego meczu, tam, są, tam jest kilka spotkań. Dobrze, Janku, ale nie wyprzedzajmy formu. tego, co się później zdarzyło. Później były właśnie Mistrzostwa Świata. My z Michałem Listkiewiczem to możemy powiedzieć, że ślepialiśmy się w telewizory, ewentualnie czytaliśmy gazety i słuchaliśmy radia, prawda? No tak było, ale mecz na Wembley dla mnie osobiście o tyle jest istotny, że na prywatce, która z okazji tego sukcesu się odbyła, poznałem swoją późniejszą żonę. Także pan Kazimierz również w moje sprawy osobiste bardzo pozytywnie Kroczy. wkroczył. A po co jechaliśmy na Mistrzostwa Świata, Andrzej Stray, no. Ja sądzę, że na te mistrzostwa, zdaniem dziennikarzy na ostatniej konferencji jechaliśmy... Na jednego zdaje się głównie, Tak, no, dobrze. bez nazwiska. Zapamiętałeś to bardzo dobrze, kiedy pytano Kazimierza Górskiego, panie Kazimierzu, po co wy tam jedziecie, jesteście w ogóle bez formy. I Kazimierz, Górski, no postaram się go jakoś tak naśladować, żeby to lepiej brzmiało, Panie kolego, my tu wcale nie jesteśmy w formie. Nikt tej formy nie obiecywał. My dopiero będziemy w Niemczech w formie. Piąta minuta na Nekar w Stuttgarcie. 0-0. Wielki mecz dla polskiego zespołu. Piłka wybita, precyzyjne. Wyskakuje Karnewali i bramka dla Polski. Lato była pierwszą bramkę. Karnewal zablokowany, wypuścił piłkę z ręki i nadbiegający Lato, który tylko, tylko cicha na takie pozycje, nie miał żadnych trudności i piłkę skierował do Ramki. No i teraz widzę, jak lato, ile sił w nogach tak, wypuszcza Sarmacha, pędzi do piłki Stans, Karnewal. strzał Sarmaka i druga bramka! Brawo Polacy! To były tylko dwie bramki, tych bramek było Trzy Argentyńczycy też strzelili Ale nie tyle, żeby potrafili z nami wygrać mecz I później była konferencja prasowa Ale jeszcze przed tą konferencją To był bardzo dramatyczny mecz My tak przechodzimy dalej do porządku dziennego A był moment, że tam żeśmy zaczęli Naprawdę słabnąć Bramka Babingtona przypominam Znowu na kontakt byli Argentycy blisko Trzeba było zdjąć z boiska Gadoche Wszedł właśnie Leszek Śmikiewicz Żeby wyrównać te straty w drugiej linii i rzeczywiście na konferencji prasowej Górski miał znakomitą pamięć. Mówi po gratulacjach, które odebrał, bo rzeczywiście był to wielki wyczyn pokonać Argentynę. Czy jest ten pan, co mnie się pytał, czy my jesteśmy w formie? No oczywiście była cała salwa śmiechu, ale było to naprawdę powiedziane bez żadnej złośliwości, w bardzo serdecznym tonie. I jeszcze lepsza ta więź została nawiązana m.in. z naszymi z obcymi dziennikarzami, bo był to obóz bardzo otwarty i bardzo komunikatywny dla pracy całego świata. Później było łatwe zwycięstwo i wysokie nad Haiti i wreszcie nadszedł mecz z Włochami. Włochy wydawało się rywal dla nas zupełnie nieosięgalny, a tymczasem... Karteczak staje szybko, ciwkę, główka i bramka! Bramka dla Polski! Kasperczak, już jest wysokość pola karnego z włoskiej. Jest tej Pięć piętna bramka, cudowna bramka w zaległości dwudziestu metrów z woleja. I znów zacznę od Michała Liskiewicza i od siebie. Mnie to wydawało się zupełnie nieprawdopodobne, a tobie? No tak, ale wynik wynikiem, ale te bramki, przecież to są bramki, które można pokazywać do dzisiaj i jeszcze przez następnych pięćdziesiąt lat. To są bramki, które przejdą do historii światowego Futbolu. Takich, takich bramek później nie strzelali najlepsi zawodnicy świata. I ja nie wiem, czy na zbliżających się mistrzostwach świata padną tak piękne gole, jak ten gol Szarmacha i, i Kazimierzadej. przypomnijmy, za każdym razem podawał Henryk Kasperczak Wyszliśmy z grupy, wygraliśmy wszystkie mecze i później nastąpiło w drużynie jakieś spięcie. Ono było rzeczywiste? Ono było prowokowane? Czy Kazimierz Górski chciał wstrząsnąć zespołem? Lesław Cimkiewicz. Być może chciał wstrząsnąć zespołem, ale rzeczywiście przekroczyliśmy pewną barierę. Jeden z naszych zawodników podpadł i to mocno podpadł. Trzeba było wyciągnąć w stosunku do niego konsekwencje. I zbliżał się mecz ze Szwecją. Bardzo trudny przeciwnik, a z tych turniejów, z doświadczeń dotychczasowych turniejów wiemy, że czwarty mecz jest zawsze meczem takim kryzysowym. Mieliśmy takie podobne doświadczenia po turnieju olimpijskim, gdzie spotkaliśmy się z Duńczykami i ten wynik do samego końca ważył się na raz na jedną stronę, raz na drugą. I tutaj potwierdziły się również te fakty w meczu ze Szwecją. Bardzo trudny przeciwnik. No to było bardzo ważne wstrząsnięcie drużyną Bo nie tylko zawodnik został odsunięty Czyli konkretnie Adam musiał Jeszcze kilku zawodników również zawiniło I myśmy siedzieli do trzeci nad ranem Całe kierownictwo Górski to rozegrał w sposób znakomity Pozwolił na przegłosowanie W gronie trenerów I przegrał Kazik Górski 2 do 1 Bo Jacek jak głosowaliśmy za pozostawienie Bo miał w ogóle musiał wyjechać Ale Górski to świetnie rozegrał Pokazał jednak, że potrafi Przegrać, bo chciał tego I cała drużyna zrozumiała Że tak dalej być nie może Bo niektórym ludziom zaszumiało Po tym wyjściu z grupy, o którym ty mówisz I potem musiał Była taka adrenalina To on biegał potem za głódem I go trzymał, i ty musisz tak zagrać Bo Antek poszedł na obronę, Że stary, ja zobaczysz, co ja ci zrobię Mówi i znowu ta drużyna się odbudowała. I to był znowu genialne pociągnięcie Kazika Górskiego w stosunku do nas wszystkich, całego kierownictwa i do zespołu. Janek, tak, to odbieraliście? Tak, rzeczywiście tak. Zgadzam się w pełni to, co powiedzieli moi przedmówcy. Ja bym jeszcze dodał może jedną rzecz. Ja yy, zresztą Andrzej o tym mówił, ale nam przekazano, że Adam musi wyjechać ze zgrupowania. I taka jest decyzja pana Kazimierza. Myśmy wszyscy, cała drużyna, przecież myśmy o tym nie wiedzieli, o tym głosowaniu trenerów i myśmy całą drużyną, między innymi ja również, e, delegacja poszła do pani Kazimierzu. Nie, niech pan nie zmieni decyzję. To pan Kazimierz też do nas powiedział, dobrze, to odłożymy to do po meczu ze Szwecją. Tak, bo? Ale proszę, proszę zauważyć jedną rzecz. Który trener? No przecież to, co mówiłem poprzednio, że pan Kazimierz zmieniał, kiedy było, kiedy szło, kiedy. No przecież myśmy wygrali trzy mecze. Myśmy wygrali zupełnie niepotrzebnie z Włochami. Był to mecz wspaniały, niepotrzebnie w sensie takim, że myśmy już wyszli z grupy. I pan Kazimierz.. Do, mhm. doprowadził do tego, że zmienił nam dwie pozycje. Adamo, Adama musiała no, w, na trybunę posadził. E, Antek Szymanowski na lewej nie był tym Szymanowskim. Zbyszek gut nie był też tym, tym Szymanowskim, do którego byliśmy przyzwyczajeni. I stąd był ten, moim zdaniem, mecz kryzysowy, bo... No już w pierwszej prostu... minucie, Jasiu, Włosi mogli strzelić bramkę. Przypomnij szwegi, sobie tak. na linii bramkowej. Tak. Trzeci tak, tak. mogli szwegi. strzelić bramkę. Już w pierwszej no, minucie po akcji skrzydłem. Naturalnie, jak jak później po mistrzostwach zapytałem się pana Kazimierza, panie Kazimierzu, przecież pan doprowadził do sabotażu. On mówi, za dobrze wam szło. Potrzeba było zrobić lekki wstrząsik. I proszę, on nie, on nie, nie straszył. On odstawił zawodnika. I myśmy, wygrywając ten mecz, no, uwierzyli w siebie. Adam był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Później, po, po, po tym spotkaniu, wrócił do zespołu. I grał i doskonale, do... rzeczywiście. I grał do... Proszę Państwa, dziękujemy za te maile. Będzie również okazja rozmawiać z naszymi gośćmi telefonicznie. Zacznę może od maila Stoluki z Meksyku, dr Mariusz Janczur. Przysłał nam słowa następujące. Myślę, że bardzo wzruszające i fantastyczne. Gdyby świętej pamięci pan Kazimierz był Brytyjczykiem, to nekrologii miałyby następującą treść. Zmarł ser Kazimierz Górski. Dla mnie ser Kazimierz to przede wszystkim chwila radości, które pamiętam z dzieciństwa, których nigdy nie zapomnę. Drużyna aniołów w niebie ma od dzisiaj wspaniałego trenera. Piękne i zduszające, masz rację. Piękne. Wracamy znów do tego, co działo się w Niemczech. Mecz ze Szwedami już za nami. Janek broni rzutkarny i później jest spotkanie z Jugosławią, gdzie Kazimierz Dejna strzela Mariczowi rzutkarny w taki sposób, że ja to oglądałem 50 razy od bramki Maricza i za każdym razem poszedłbym w ten sam róg, co Maricza, piłka poleciała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 I stało to się, proszę Państwa, w 29. w drugiej ceny. Nie było siły. Nie było siły, a wcześniej Janek Tomaszewski znów wybronił rzut karny. Nie było Janek siły na ten strzał? No nie było siły. Miller był królem, jak to ja wiem, królem i Jego piłka szukała po boisku. No cóż, posłał mnie po tak zwane piwo, ja w ruką drugi. Przegraliśmy, ale to nie chodziło o, o to, że, że oni wygrali, bo nas remis i tak nie ratował Ja tylko chciałbym na kanwie tego meczu powiedzieć o dwóch sprawach, które nam pan Kazimierz cały czas wmawiał On mówił tak, słuchajcie, można mecz przegrać, ale jeżeli, jeśli schodzicie do szatni po meczu Zadajcie sobie w duchu pytanie, czy zrobiłem wszystko, niech każdy z Was sobie zada pytanie, czy zrobiłem wszystko żeby ten mecz wygrać. Jeśli zrobiłem wszystko, a przegrałem, trudno. No taki jest sport i na tym polega e, urok sportu. I druga sprawa. mówił nam, że każdy, każdy potrafi wygrać. Natomiast nie każdy potrafi z honorem przegrać. I właśnie po tym meczu te dwa jakże hmm? No takie no, bardzo proste, bardzo od serca powiedziane słowa znalazły potwierdzenie. Myśmy po tym meczu dostali więcej telegramów gratulacyjnych z Polski, bo wtedy nie było telefonów komórkowych, tylko telegramy, niż po sześciu wygranych spotkaniach. I wszystkie praktycznie były jednego i, i, o jednej treści. Dla nas jesteście mistrzami świata, pozostał mecz z Brazylią. I dla, choćby dla takiej sytuacji i dla takich właśnie podziękowań warto było temu człowiekowi zaufać i warto było wykonywać jego polecenia, bo Andrzej na pewno to pamięta, jak myśmy, przepraszam, bluźnili pod nosem Leszek również, jak, jak Kaziu nam kazał grać, tam skupiamy grę na prawej stronie i przerzucamy na lewo. Tak było? Skupiamy znowu tak na było. lewą i przerzucamy na prawo. To my mówimy, myśmy już na odczep temu zaczęli grać. Na treningach oczywiście w Zakopanem czy, czy w ośrodkach, w których żeśmy byli. I później się okazało właśnie, że te przerzuty, to jest jakaś szkoła polska, i zaczęto mówić o szkole polskiej piłki nożnej. Tylko dlatego, żeby... abyśmy dlatego po prostu dobrze, żeby, żeby już skończyć ten trening, żeby Kaziowi y, zrobić to, wykonać to, co on... Treningi się przydały, bo pozostał ten ostatni mecz na Mistrzostwach Świata w 1974 roku, mecz z Brazylią. Lato idzie na przebój, dłożko, na zbrana, strzelaj i bramka, bramka dla Polski! A później było już wielkie przywitanie w Warszawie. No i proszę Państwa, wreszcie jest samolot, na który tak bardzo czekaliśmy. IU-62. Cztery potężne silniki odrzutowe są już wyłączone. Pracuje jeszcze tylko jeden i ogromna maszyna, która ma na czubie Kopernika. Tak jest, Kopernikus. Za chwilę zatrzyma się na warszawskim lotnisku. Oglądam tam, proszę Państwa, teraz za maleńkie okienka tego olbrzyma. Widzę tam już twarze naszych polskich zawodników. Po lewej po prawej stronie mnóstwo młodzieży, mnóstwo przedstawicieli Warszawy, warszawski zakładów pracy. Za chwilę odbędzie się powitanie piłkarzy triumpalnie powracających z dziesiątych piłkarskich mistrzostw świata. Oto podchodzimy do schodków, które już są. Przy tym olbrzymie, z prawej i z lewej strony mnóstwo, mnóstwo dziewcząt z kwiatami. Otwierają się, proszę Państwa, już drzwi. Widzimy nasze polskie stewardesy. Widzimy już także przygotowującego się do wyjścia trenera Kazimierza Górskiego. To był najpiękniejszy dzień w moim życiu, ponieważ ziściły się pewne marzenia, Młodości. Zajęliśmy wspaniałe trzecie miejsce, wyjeżdżając, nikt nie liczył, nikt nie stawiał na nas. Wydaje się, że wszystko ułożyło się po naszej myśli. Nie było to proste i łatwe, a droga do tego była bardzo trudna i może tym bardziej dlatego jest to wszystko przyjemne. Trzeba widzieć sprawy w ten sposób, że głównymi bohaterami to przede wszystkim są zawodnicy. Oni dali z siebie bardzo dużo, oni pokazali naprawdę piękną grę. Zresztą to nie są moje osobiste słowa, a to są słowa fachowców, ekspertów z całego świata. No, stworzyliśmy swój własny jakiś sposób gry, sposób ofensywny. Zostaliśmy uznani i stwierdzenie jest taki, że wnieśliśmy jakąś cegiełkę do piłkarstwa światowego pokazując ofensywny styl gry. Poza tym nie tylko postawa na boisko, ale poza boiskiem była wzorowa. Byliśmy wyrażeni jako zespół rozumiejący się z grani. Panowało w naszym zespole przede wszystkim koleżeństwo i była wspaniała atmosfera. I to chyba były te czynniki, które doprowadziły do tego, że właśnie osiągnęliśmy taki sukces. Kolejny mail, tym razem z Kanady. Śmierć Pana Kazimierza tak nas poruszyła, że postanowiliśmy przylecieć z rodziną na uroczystości pogrzebowe. Serdecznie pozdrawiamy. Rodzina Kolberów. z Toronto. Mało jest takich osób, które powodowałyby tego typu emocje, jak Pan Kazimierz Górski i jego śmierć. Myślę, Michał, że takich ludzi będzie bardzo dużo. Tak, jestem przekonany, że to będzie wspaniała uroczystość, jeśli tak można mówić o uroczystości pogrzebowej. Na pewno przyjadą nie tylko wszyscy piłkarze, którzy zetknęli się z panem Kazimierzem, ale ludzie, którzy go w życiu nie widzieli, tak jak chociażby państwo, którzy mailują za granicy. Po prostu zmarł jeden z największych Polaków i tak trzeba na to spojrzeć i i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i ro, rodziny Pana Kazimierza i jego przyjaciół, żeby właśnie tam Szapolowa odbyła się na stadionie piłkarskim, na którym Pan Kazimierz jako zawodnik, jako trener spędził tyle, tyle z czasu. No właśnie, Leszek, Ty grałeś w Legii, Ty byłeś na Legii z reprezentacją wówczas, kiedy wracaliście po tych wielkich triumfach, a teraz znów Legia będzie miejscem szczególnym dla Kazimierza Górskiego. Miejsce, symbol <coughs> wracaliśmy po Mistrzostwach. Po, awansu, po awansie, po zdobyciu awansu do mistrzostw świata, po słynnym meczu na Wembley wracaliśmy w radosnych nastrojach. Prowadził nas pan Kazimierz z lotniska na Legię. Tam było przywitanie z kibicami. chcemy To jest nasze pragnienie, by pochówek odbył się imsza. Odbyła się na stadionie Legii na, w tym miejscu symbolicznym. Będzie to jest jego ostatnia droga do, na cmentarz na Powąski. Chcielibyśmy mu towarzyszyć w tym. Do mnie również dzisiaj dzwonił mój były współpracownik, który prowadził Zandorf stację młodzieżową z Montrealu, pan doktor Konstanty Pablikaniec, który również chce przyjechać na pogrzeb. Także ta wiadomość naprawdę lotem błyskawicy się rozeszła, tak jak mówi Andrzej po świecie. Kolejny mail od pana Roberta Kmiecika. Osobiście śmierć znakomitego trenera jest dla mnie odejściem świata doskonałej polskiej piłki. Urodziłem się w 1973 roku, dlatego sukcesy reprezentacji Kazimierza Górskiego mają dla mnie sporo z magii. Ale jeśli piłka nożna, narodowa jest bogata w takiego człowieka, jak tu nie wierzyć w to, że Polacy nie poradzą sobie w Niemczech. Myślę, że kto wie, może poradzą sobie, mimo iż Kazimierz Górski nie doczekał tego pierwszego meczu na mistrzostwach świata, o czym wy wszyscy tak mówiliśmy, ale może teraz w Niemczech będzie tak samo jak w tych dniach, które wspominaliśmy. Ty się bracie, nie denerwuj, nie żałuj gardła dziś. Wielki wygrale Rzeczywiście wygra najlepszy, a pan Kazimierz do najlepszych należał. Przypominam państwu, że dzisiejsze nocne spotkania. Poświęcone są osobie zmarłego wczoraj pana Kazimierza Górskiego, a państwa gośćmi są wieloletni asystent Kazimierza Górskiego Andrzej Strejlał, dwaj piłkarze, Leszek Ćmikiewicz i Jan Tomaszewski oraz prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. Dobry wieczór, to bardzo smutna chwila, lecz myślę, że nasi piłkarze najlepiej uczczą pamięć trenera Górskiego, nawiązując do Mistrzostw Świata w 74 roku. Tak napisał Robert i to by było rzeczywiście coś pięknego, coś wspaniałego. Nie doczekał jednej rzeczy, o której mówił i wam, i nam dziennikarzom bardzo często, że chciałby, aby Polska zagrała w finale. Nie w finałach, tylko w finale. Sądzę, że to było marzenie życia. Tu jeszcze raz wychodzi ta cecha charakteru wielkiego Kazimierza Górskiego. Zdobyliśmy trzecie miejsce pod moim kierownictwem nowa fala, rozwój, bardzo dynamiczny piłki nożnej i życzył swojemu kolejnemu już następcy i nowej drużynie reprezentacji Polski, żeby zagrała właśnie w finale, bo jak powiedział, nawet jak przegra, to będzie miała jednak drugą drużynę świata i to było, Kelol jego postępowania to jeszcze raz świadczy o jego wielkości. Nie, że po mnie już nikt tak nie będzie grał, a jeszcze chcę przypomnieć, że przecież mówiłem już kilkakrotnie to w telewizji, więc uda, się nie podzielił z radiosłuchaczami, szczególnie o tej porze, Polska jako jedyna w całej historii mistrza Świata miała króla szyców, Rzegorza bice wicekróla Andrzeja Szarmacha i tego żadna reputacja nie osiągnęła nawet Brazylia. Mało tego, osobiście odbierałem puchar Razem z Stepanem Grzegorczykiem Jurkiem Lechowskim Fair Play Grali pięknie, cudownie, nowoczesną piłkę nożną Mówił o tym zresztą Janek Tomasz Leszek Szpikiewicz Że trener Boulogne Francuz, który przyjechał z telewizją zrobić z Kazimierzem wywiad I właśnie on powiedział Gracie w wspaniałą, ofensywną piłkę nożną Powstaje polska szkoła I Kulski bardzo skromnie mówi Przyznam, że nie zauważyłem. Musimy się skoncentrować to wszystko przemyśleć. Coś w tym musi być. Sądzę... Ja jedną sprawę chciałabym dodać no. do tego właśnie, co Andrzej powiedział. Że na tej kanwie, właśnie wychodzi ten wizerunek polskiej piłki. Nie, nie da się ukryć, że właśnie wtedy, kiedy w latach 70 wizerunek polskiej piłki był wspaniały. Ale to było w dużej mierze, w ogromnej mierze, dzięki temu, że pan Kazimierz był tak otwarty. Pan Kazimierz dla każdego znalazł czas. Mnie na przykład nie dziwią te e, listy w poczcie elektronicznej, że ludzie chcą w tej chwili uczestniczyć w tym smutnym meczu na Legi, jaki odbędzie się w przyszły piątek, tak jak Michał e, zapowiedział, dlatego że e, oni są po prostu winni panu Kazimierzowi e, za to, co on uczynił dla nich w latach 70 jaki był. Ja, e, Andrzej, zapytałeś mnie się... Andrzej Janisz oczywiście, że ja jestem, dziękujesz mi. Nie, to nie można dziękować. Po prostu jest to, ja wiem, że bardzo smutnym, ale jest to moim obowiązkiem, że gdzie mogę tylko w tej chwili oddać hołd panu Kazimierzowi, to gdybym miał pięć nocy nie spać, nie spałbym, żeby, żeby po prostu oddać hołd temu człowiekowi, który dla nas, dla Polaków zrobił tak dużo. A ja, Janku, mimo wszystko dziękuję, tak jak dziękuję wszystkim Panom. Michał Iskiewicz. E, wspomnieliśmy o obecnej reprezentacji Polski, że Pan Kazimierz, marzeniem Pana Kazimierza jeszcze do, do wczoraj, do dziś rana było, no żeby ta reprezentacja jak najlepiej zagrała w, w Niemczech, a, a w ogóle marzeniem marzeń, żeby może zagrała w finale. I stosunek pana Kazimierza do obecnego selekcjonera Pawła Janasa. Bardzo znamienny, że do wszystkich ludzi pan Kazimierz taki miał stosunek. Nie panie kolego, nie panie trenerze Pawełku. Pamiętam rozmowy pana Kazimierza. Pawełku, a może być tego zawodnika sprawa, a tamtego. Ale i na tym poprzestawał. Zrzucał tę myśl, a zostawiał już trenerowi decyzję. Natomiast mi się wydaje, że powinniśmy troszkę porozmawiać o panu Kazimierzu. Na pewnym luzie, bo tak jak on chciał zawsze, żeby rozmawiano. Przez z panem Kazimierzem się dziesiątki czy setki pięknych anegdot, które y, są zabawne, ale jednocześnie pokazują, jaki to był człowiek pełen poczucia humoru. Y, te, to, to niektóre perełki w ogóle języka polskiego, ale niektóre takie sytuacyjne anegdotki. Ja pamiętam, bo mówimy pan Kazimierz, największe stadiony świata i tak dalej. Oczywiście. Ale nigdy nie zapomnę, kiedyś e, wybitny były polski sędzia Alojzy Jargus zaprosił nas do Leśniczówki na Mazurach i pan Kazimierz mówi, panie Misiu, może byśmy na grzyby poszli? Ja mówię, no panie prezesie, no bardzo chętnie idziemy i nagle pan Kazimierz mówi, ale tu gdzieś mecz grają. Ja mówię, no panie Kazimierz, no gdzie w lesie mecz? Ale grają, niech pani uwierzy. Uszliśmy trzy kilometry i rzeczywiście grają mecz na polanie leśnej, bramki normalnie linie narysowane, sędzia kilku, kilkadziesiąt osób z sąsiedniej wioski. Zobaczono, że to jest pan Kazimierz Górski, przeniesiono fotel z chałupy i kilku ludzi zapytał, czy, mogą, czy możemy dotknąć, czy to jest prawdziwy pan Górski i sołtys pyta, a panie trenerze, ale co pan tu robi? A trenerem wówczas reprezentacji Polski był Andrzej Strelał, obecny tu, a pan Kazio z uśmieszkiem charakterystycznym dla niego mówi, kolega strejlał przysłał mię, żebym poszukiwał talentów i właśnie tam. No to jest coś wspaniałego. Zresztą z Andrzejem strajlałem Kazimierza Górskiego łączyło bardzo wiele, nie tylko pracy, ale także anegdot takich innych, literackich, Andrzej też. Biega, krzyczy pan hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surduci, w prawym bucie, w lewym buci. Wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca, skandal krzyczy, niedowiary, toś ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka parskasapie, szpera w piecu i w kominie. W misiej dziurze i pianinie. Już w podłogę chce odrywać, już milicji zaczął wzywać, nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć, znowu zerka. Znalazł są! Okazało się, że je ma na własnym nosie. Pan Hilary w wykonaniu Kazimierza Górskiego, ale były takie i starsi z naszych słuchaczy na pewno pamiętają dobranocki dla dorosłych. Wtedy okulary były w życiu pana Kazimierza Górskiego i Andrzeja Strejlała. Czytaliście piękne bajki na dobranoc. Tak, wzięliście udział w naprawdę w bardzo pouczającej i fajnej audycji telewizyjnej krótkie, lapidarne, przygotowane znakomicie przez tych, którzy nas zaprosili i przyznam, że naprawdę ja osobiście to bardzo przeżywałem i Kazimierz Górski też, bo trzeba było się wcielić jakby w to, co mieliśmy przeczytać, oddać całą swoją duszę, żeby ci, co nas będą słuchali, uwierzyli, że myśmy nie przyszli tylko to sobie tak przeczytać i to był kolejny rys charakterystyczny. Jeżeli coś robimy, podejmujemy się tego, to robimy najlepiej jak potrafimy Kazimierz Górski dlatego jednoczył ludzi dlatego, że nie potrafił wyzwalać w sobie jakiejkolwiek agresji, my mieliśmy już taki fragment kiedy on mówił, że ten sukces to był sukces piłkarzy tak. i teraz porównajmy to sobie z obecnymi trenerami którzy sukcesy zwykle w kategorii pierwszej osoby ja wygrałem mecz, ja już nie chcę mówić tutaj o Jose Mourinho, ale w Polsce też nie brakuje takich pożal się Boże szkoleniowców którzy zaczynają od ja, a Kazimierz Górski na każdego zwraca uwagę i nawet jak krytykował, to potrafił to zrobić w taki sposób jak Jerzego Engela po ostatnich Mistrzostwach świata. Nie skoro było tak dobrze, to dlaczego było tak źle, mówił pan Kazimierz Górski, albo e, trener i tutaj padało nazwisko, tak. to, to dobry trener, tylko wyników nie ma, ale y, przecież y, powiedział Michał, Andrzej Strejlał, ja, Leszek Ćmikiewicz i Janek Tomaszewski, no wy przecież y, chyba najwięcej możecie powiedzieć o tych y, ciekawych interesujących, na czasami śmiesznych rzeczach, które raz robił, a raz nie robił, bo niektóre żyją własnym życiem. Leszku. Ja pamiętam takie zdarzenie po jego pierwszej chorobie. Kiedy miał lecieć do Atlanty, kiedy ciężko zachorował w ostatniej chwili, syn jego oddał bilet lotniczy. Pan Kazimierz odmówił, powiedział, że nie poleci do, do Atlanty i później operacja, ciężka operacja. Później leżał sparaliżowany, nie nóg Ciężko walczył o to, by, by chodzić właśnie o kulach nawet. Więc był to okres bardzo trudny dla niego. Ale pan Kazimierz nigdy nie odmawiał, kiedy go proszono gdziekolwiek. Często jeździł na spotkania, często jeździł do młodzieży, na mecze. Dzisiaj mamy boiska, nazwane jego imieniem. Dzisiaj mamy hale nazwane jego Szkoły. imieniem. Dzisiaj mamy turnieje piłkarskie młodzieżowe, które odbywają się w całej Polsce nazwane jego imieniem. Pan Kaziu jeździł wszędzie. W trosce o jego zdrowie jakąś część tych, tych, tych, tych petycji, tych próśb o to, by przyjechał do nich. Myśmy odrzucali po prostu. Pan Kazimierz się oburzał. Dlaczego? A powiedziałem panie Kazimierz, że to w trosce o pana zdrowie. Pan już nie może jeździć y, cały czas na, na te spotkania. A on mi powiedział bardzo spokojnie, Lesio, ja już tak dużo nie jeżdżę. Najwyżej trzy razy w tygodniu. To Janek Tomaszewski. No ja mogę tylko y, dodać taką. No, fakt autentyczny, jaki był, o tolerancyjności pana Kazimierza, bo pan Kazimierz nas traktował i mówił tak słuchajcie, wszystko kobiety, wino i śpiew jest dla ludzi, jesteście nie jesteście zakonnikami, jesteście piłkarzami, po prostu wszystko wolno, tylko trzeba wiedzieć kiedy, gdzie, z kim i ile i ja kiedyś, jak pan Kazimierz był w Łodzi, zaprosiłem pana Kazimierza do siebie, bo akurat Górnik Zabrze rozgrywał jakieś spotkanie o, o Puchar Europy chyba i akurat byłem wówczas sam, pełniłem jednocześnie honory pani i pana domu, no bo pan Kazimierz przyjechał z presem lks i mówię panowie, co się napijecie? Herbatkę, kawkę tutaj, a ja zawsze miałem w domu Barek. Barek miałem zaopatrzony. I, i no w pewnym momencie mówię, to tam herbatkę, kawkę. Ja mówię, przepraszam panie że napije się pan coś? Na co pan Kazimierz? lampka koniaku nigdy nikomu nie zaszkodziła. No to ja nalałem lampkę koniaku. Pytam się pana prezesa, nie, pan prezes nie chciał pić. No to ja sobie postawiłem, nalałem również lampkę koniaku i tak prezes się patrzy i mówi, panie trenerze, to pan z zawodnikiem pije? A pan Kazimierz mi panie prezesie. No niech Pan zobaczy, on ma taki taki tutaj barek, który jak będzie chciał się obzwyngolić, to jak my wyjdziemy, to się obzwyngoli jak, jak stodoła pożniwa. A mówi, a tak jak on ze mną wypije, to ja jest pod kontrolą i przecież no, wszystko wolno. Ba, no, doszło do tego, Andrzej i Leszek pamiętacie doskonale, że w Murhart myśmy po meczu byli witani przez tak. yy, przed burmistrza lampką szampana, a później po kolacji yy, każdy do nas mówi, yy, to była gdzieś godzina pierwsza, druga w nocy, panowie za godzinę spotykamy się w saunie. I tam było jeszcze po piwku. A potem do to... mnie mówi i tak jeszcze po jednej pił za naszymi plecami. Jeszcze jedna cecha pa, pana Kazimierza, e, punktualność i solidność. Ja tak. pamiętam ten swój okres no, tak. właśnie kamerdynerski, kiedy na te imprezy bardzo dużo jeździliśmy i u pana Kazimierza zbiórka była na Madalińskiego o 6 rano. E, no, czasami się spóźniałem 5-8 minut, pan Kazimierz za 5-6 już stał przed bramą i witał mnie słowami no i co? Nawalanka, bo byłem 5 po szóstej. Padam do nóg, zrób, to ma, Lwów. Aj, aj. Lwów to miasto Kazimierza Górskiego, choć przecież przez większą część życia żył w Warszawie, bo 1945 roku, ale... Wychował się w Lwowie, tam spędził te chwile, które się pamięta najbardziej dzieciństwo, młodość. Lwów pamiętał inaczej, niż ten Lwów teraz wygląda. Wszystko inne. Nie było nastroju tego, bo to miasto kiedyś z tego ono żyło takim swoim życiem. Było to miasto specyficzne, rozbawione, rozśpiewane. Ale zresztą, jeśli można mówić o mieście, to ulica mówi, jak miasto wygląda, jak ono żyje po prostu. Nie byłoby pana Kazimierza, nie byłoby tej fascynującej, fenomenalnej postaci, bez tego lwowskiego akcentu. Panie Misiu, bo on się tak przecież zwracał do Michała Listkiewicza, my wszyscy zawsze próbowaliśmy w jakiś sposób naśladować pana Kazimierza Górskiego. Kto robił to najlepiej? No Z pewnością dwóch wybitnych dziennikarzy sportowych, którzy już niestety nie żyją. To był Ryszard Starzyński i Paweł Smaczny no genialnie naśladowali. Nawet kiedyś Pan Kazimierz mówi Panie Rysiu, jakiś procent poproszę, bo Rysio Starzyński jeździł po Polsce i po prostu wszyscy myśleli, że, że, że Górski mówi, a to mówił Ryszard Starzyński. Natomiast propos Lwowa, Pan Kazimierz niesamowicie kultywował te przyjaźnie lwowskie z ludźmi, którzy z nim się tam wychowywali, jak z Panem Kurtyczem, piosenkarzem, jak z Panem Janickim, wybitnym pisarzem próbowaliśmy dodzwonić się do pana Janickiego, ale zdaje się, że gdzieś na środku Atlantyku jest dzisiaj. natomiast y, muszę powiedzieć, że kiedyś y, pojechał pan Kazimierz z delegacją PZP do Lwowa no że może 10 lat temu i, i wrócił taki bardzo rozgoryczony powiedział, to już nie jest ten Lwów właśnie to o czym mówił w tym wywiadzie to już nie ta ulica, nie ta atmosfera i jak proponowaliśmy, żeby znowu pojechał mówi, nie, ja już, ja już nie chcę drugi raz jechać i zadowalał się piosenkami lwowskimi, których kolekcję płyt miał w domu. A czy wśród Was, piłkarzy, zwracam się do Leszka Ćmikiewicza i Janka Tomaszewskiego, ten lwowski akcent, ten charakterystyczny sposób mówienia Kazimierza też miał odzwierciedlenie w tym, że no przedrzeźnialiście wielkiego trenera, Janek? Tak, naturalnie, no to było to były słynne y, pana Kazimierza powiedzenia, no wydaje mi się że przeciwnik będzie tak grał jak my będziemy y, grać, no to, to było tak, panie trenerze czy, ben, czy będą się bramki, no to, to było. no wydaje mi się, że jak będą strzały, to będą bramki, no bez strzałów trudno y, być bramki, panie trenerze no jak, jak y, jaki będzie wynik dzisiaj, czy tam jutro no wydaje mi się, że można przegrać wygrać, zremisować, no to były takie odpowiedzi, które no niby jakieś takie proste, ale no, dawały, dawały dużo do myślenia. Ale ja chciałbym powrócić jeszcze to, co Michał wspomniał o, o tym obowiązkowości pana Kazimierza. Przecież wiadomo, że jak myśmy jeździli na i to też było z tym Lwowem związane, jak myśmy jeździli na mecze towarzyskie graliśmy w każdym mieście w Polsce, to dzień czy dwa dni przed meczem przychodzili oczywiście tam działacze, znajomi do pana Kazimierza, porywali go po, po kolacji, panie Kazimierzu, pójdziemy tam gdzieś ten. No i myśmy zostawali pod piecą Andrzeja i Jacka Gmocha, graliśmy tam w brydze, Andrzej, jak pamiętasz, do tej a? 11 i szliśmy spać. No dobrze, a Gmoch Kazimierz... ze się, kłócili ze sobą? A to później, to, to ja później, później powiem o tym, bo to było to była fajnie, też pan Kazimierz dał takie fajne rozwiązanie nam do tego. I pan Kazimierz no przychodził w nocy, rano o godzinie siódmej, jak było czy ósmej, śniadanie, pan Kazimierz ogolony na śniadanku pierwszy był. I to mówię, nas to dziwiło, no bo przyszedł na pewno w nocy, no to przecież było, było tam bogato, no bo po to, po to go tam zapraszali ludzie, ale pan Kazimierz zawsze był ten. Natomiast jeśli chodzi o, o Gmocha i o Andrzeja, to ta była, była tego typu sytuacja, jak myśmy się podpisywali na zdjęciach, na plakatach, to Zauważyliśmy, że jak Andrzej się podpisał gdzieś tam, gdzie było wolne miejsce u góry, to nad nim się podpisywał Głoch. Bo jak Głoch potem podpisał, tylko się pytał, gdzie jest yy, podpis Andrzeja. Jak zobaczył, że Andrzeja jest gdzieś na środku, no to zawsze nad nim się podpisywał. No i pan Krasi wymyślił, żeby, żeby Andrzej się podpisywał gdzieś tam w rogu na samej górze. No i ja Jacek był niepocieszony w tym momencie, bo nie miał... Tak było. Jak... Nie miał jak po prostu się podpisać na to, że... Rzeczywiście tak było, tych anegdot o panu Kazimierzu Górskim jest tak wiele, że niektóre być może nie są prawdziwe, ale powiedział mi kiedyś w rozmowie, a po co ja mam prostować, a jak chcą, to niech sobie mówią. Zawsze w czwartek, jak prowadziłem legi, było spotkanie zarządu. Parę generałów było zawsze w zarządzie. I pierwsze pytanie to, nikt nie inny, panie że kto będzie grał w niedzielę? I mnie to zaczęło denerwować. To ja tłumaczyłem, ja mój jest czwartek, ja mam trening w piątek, sobota, dopiero yy, zastanowi, ale nie, niech pan powie. Wreszcie to, to, to, to, jechałem, zdenerwowałem się i powiedziałem tak. U mnie to wygląda tak. W sobotę wieczorem Biorę 16 kartek, wypisuję nazwiska, podkładam memu synowi, Dariuszowi, pod poduszkę i rano on mnie wyciąga 11 i ci grają. Konsternacja, cisza. Nie wiedzieli, czy ja żartuję, czy ja poważnie mówię. A później chodziła taka tam, a Górskiemu syn wybiera składna na mecz. No to tego, tego typu. A z tą kartką to może i tak było, bo... Ja zawsze sobie wypisywałem skład na takiej karteczce i trzymałem tu w kieszonce. I przychodziłem do szatni i mówiłem, dzisiaj rozpoczynamy ustawienie takim i takim. I podawałem 11 nazwisk. I ja mój na obronie zagra tam ten i ten. A ktoś mówi, panie trenerze, jego już dwa miesiące u nas nie ma. A ja mój Przepraszam, nie ta marynarka. Wszyscy znają tę anegdotę, tylko nazwiska zawodników się zmieniają. Ja podejrzewam, że w oryginale chodziło o kakietkę, ale wcale tego pewien nie jestem. Kolejny mail z Meksyku od pana Mariusza Krzysztofa Janczura. Sarkazimierz Górski zrobił tak wiele dla Polski, że do dzisiaj w Meksyku wspomina się polską reprezentację z 1974 roku, a dziennikarze sportowi pamiętają nazwiska wszystkich piłkarzy tamtej wspaniałej grupy ludzi dowodzonej przez tego wielkiego człowieka. W dużej mierze dzięki niemu dla mieszkańców innych krajów zaistniała na mapie świata i nie tylko świata sportowego. Podczas ostatniego mundialu pokazywano tu w telewizji piłkarski balet, którego bohaterami byli polscy piłkarze. To była grupa Ludzi, którzy wyznaczali szlaki w światowym futbolu, zwykle staram się być dumny tylko z tego, co sam robię, ale nie potrafię nie być dumny z tego, że nasza ojczyzna wydała takiego człowieka. Ja przypominam Państwu adres e-mailowy Sportmałpa Polskie Radio Pisane razem.pl a my wracamy do naszej rozmowy Andrzej potwierdzam. Kazimierz Górski nie mógł jechać. Ja pojechałem w jego zastępstwie w 1975 roku do Urugwaju. Przypomnę, 1930 rok. Mistrz świata, pokonanie Brazylii na Marakanie wielka tragedia Brazylijczyków i tam prowadziłem kurs dla wszystkich trenerów południowej Ameryki, który to skończył się wydaniem książki w języku hiszpańskim reprezentując właśnie europejską, ale przede wszystkim tą polską myśl szkoleniową. I takie było pokłosie wspaniałej gry tej naszej drużyny w 1972-1974 roku. A chciałem jeszcze powiedzieć oprócz tych wszystkich cech, jakie pan Kazimierz Górski miał, o których już mówiliśmy Poczucie humoru i dystans do samego siebie. E, nie był kompletnie człowiekiem obrażalskim. Po prostu no, śmiał się z czasami z tych właśnie anegdot prawdziwych, nieprawdziwych. Ale kiedyś była kapitalna historia, jak pan Kazimierz był prezesem PZPN-u, wtedy jeszcze w Alejach Ujazdowskich była siedziba I wpada i strasznie jest rozbawiony. No w ogóle śmieje się, zwołuje sekretarki, pracowników. I słuchajcie, co mi się zdarzyło. Jadę autobusem 125 bo pan Kazimierz zawsze jeździł autobusem. Nie miał prawa jazdy, nie miał samochodu nigdy. I mówi jadę tym autobusem i takie dwie panie w wieku, jak ktoś kiedyś mówił o busowym, czyli po pięćdziesiątce szeptem takim bardzo głośnym mówią patrz, patrz, patrz, ten górski jedzie, ten słynny trener pewnie znowu się upił i mu prawo jazdy zabrali. A pan Kazimierz nigdy w życiu nie miał prawa jazdy, nie jeździł samochodem. Ale opowiadał to, tak? rozbawiło go tak? to, nie obraził się, mówi, to bardzo bardzo śmieszne. A bo... jak to Michał było, jak razem z panem Kazimierzem i z naszym redakcyjnym kolegą Henkiem Urbasiem, mi z Ziemi Kępińskiej bodajże wybieraliście? A tak, byliśmy w Jury mi z Ziemi Kępińskiej, no i tam doszło do dyskusji ogromnej i głos pana Kazimierza przeważył, że jednak, Tam Pani Basia wygrała. Pani tutaj. Basia i obfita blondynka. Ale a propos Pana Kazimierza i kobiet, najpiękniejszy tekst, jaki w życiu usłyszałem od mężczyzny na temat kobiety, to był, to był komentarz Pana Kazimierza na temat Pani Marii, jego żony, cudownej zresztą kobiety, kiedy kiedyś mówił, proszę Panów, dzisiaj takich dziewczyn już nie ma. A Pani Maria wtedy już była Panią, około siedemdziesiątki. To jest piękne, powiedzieć tak o swojej żonie, z którą się przeżyło całe życie. Ale zdarzały się takie momenty, zdaje się, że Michał, że Twoja żona razem z Panią Marią szła do hotelu, bo Pan Kazimierz, jak to mawiał, chciał zmienić temat. No tak, tak, były takie. Pani Marysia miała niesamowite wyczucie i e, wiedziała, że kiedy Panie powinny... E, wyjść, bo bo pan Kazimierz chciałby porozmawiać o piłce, a panie przeszkadzają, no to, to panie karnie wychodziły po prostu. Naszek Czimkiewicz. To ja wam opowiem, to nie jest anegdota, ale opowiem wam, co się wydarzyło i to będzie, będę długo wspominał. W 70. po zdobyciu złotego medalu na olimpiadzie władze polityczne kraju zdecydowały się, że polska reprezentacja może pojechać polecieć do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z Polonią. Jednocześnie tam przy okazji może rozegrać kilka meczy międzypaństwowych, USA, Kanada, Meksyk. Jak wyglądały te spotkania, to nie będę mówił, kto był tam w Stanach Zjednoczonych i kto przeżył spotkanie z Polonią. No e... ale ja nie byłem, lecz bardzo chciałbym się dowiedzieć. są bardzo męczące że myśmy przy okazji tych spotkań wygrywali jeszcze te mecze międzypaństwowe, to tylko zasługa, nie wiem, Pana Kazimierza, który jeszcze nas, jeszcze w jakiś sposób nas e, tr trzymał. No, no patrzcie, a teraz się dzisiaj specjalnie na mecze i nie zawsze się wygrywa, a Wy przy okazji. A my przy okazji tak, wygrywaliśmy z takimi, z takimi reprezentacjami, jak dzisiaj USA, z którymi mamy problemy, jak z Meksykiem. I proszę posłuchać. Dramatyczne losy wejścia do finału olimpijskiego, bo przecież myśmy tu walczyli z Bułgarią. Nie wiem, czy pamiętacie słynna afera ze sędzią Paduranu, który wyrzucił Władka Lubańskiego z, boi z, z boiska. No ale później efektowne 3-0 na stadionie dziesięciolecia jest, bodaj jest, czekaliśmy na Hiszpanów, jest. którzy nam strasznie pomogli. Tak? Bardzo nam pomogli. I teraz będąc właśnie tam na tournée wypoczynkowym, który otrzymaliśmy w nagrodę, Władze polityczne również zadecydowały, że nastąpi mecz z Bułgarią. Myśmy stamtąd ze Stanów Zjednoczonych lecieli bezpośrednio do Bułgarii, do Warny na mecz. Bułgarzy szykowali się do, do meczu z nami, bo uważali się moralnymi zwycięzcami moralnymi zwycięzcami, e, e, że myśmy zdobyli złoty medal, ale oni uważali, że to im się należał ten złoty medal, że oni by to, Oni byli w wysokogórskim ośrodku i przygotowali się tak. do tego meczu, a my poprzez spotkania z Polonią również świetnie się przygotowali. Jeden z trenerów nie wytrzymał tego napięcia i powiedział, że on nie będzie świadkiem tego wydarzenia i wyjechał do, do Francji, zrezygnował natomiast myśmy przylecieli do Warny. Jeszcze pamiętam w taki potężny upał. Staliśmy prawie yy, w samolocie, żeśmy na lotnisku w Sofii czekali chyba z półtorej godziny, żeby nam pozwolono odlecieć do Warny. O treningu o, tylko, nie było już żadnej mowy. Pan Kazimierz życzył sobie tego treningu, ale myśmy już wylądowali w godzinach nocnych i pamiętam, że poszli, pierwszą rzecz, jaką była to poszliśmy na kolację. Po kolacji trener po kolacji trener zamówił każdemu zawodnikowi, że może wziąć do pokoju dużą butelkę piwa i panowie, nie ma żadnego treningu, ale o godzinie 23 spotykamy się na plaży. Pierwszy raz się kąpałem przy świetle Księżyca o godzinie 23 wypiliśmy po tej butelce piwa i na drugi dzień wygraliśmy Słuchajcie, wygraliśmy z drużyną Bułgarii. Przez wiele lat pan Kazimierz jeździł na wykłady do, do, do Bułgarii. Jak można przygotować drużynę do Wielkich imprez? Ale Andrzej Strejla to tam Ale, chyba jest. paru zawodników podesłał, w tym prawda? W czasie ja przygotowałem się do meczu reprezentacji młodzieżowych w Gdańsku. Też żeśmy pokonali Bułgarię 2-0. No i otrzymałem informację, że mam natychmiast odesłać Grzesia Latę i Henia Wieczorka, którzy mają pomóc tej drużynie, no powiedzmy sobie delikatnie z po męczącym turnie w Stanach Zjednoczonych dojechali i tak się rozpoczęła właśnie kariera Grzegorza Laty, tym właśnie meczem. Jan Tomaszewski. Pamiętam, to te dwie no cóż, ja opowiem takie dwie anegdoty związane z moją osobą. Pan Kazimierz teraz oczywiście, no, do dnia wczorajszego opiekował się nami i dzwonił niejednokrotnie do mnie, jak były jakieś mecze Orów Górskiego, który, na których mu tam zależało, bo ja nie we wszystkich biorę udział w spotkaniach i pan Kazimierz do mnie dzwoni. Panie kolego, mecz gramy. Ja mówię, trenerze, nie, ja już nie chcę grać, wie pan, no, ja już nie mam siły, nie mam zdrowia kolega ma przyjechać, kolega nie jest potrzebny do gry, do fotografii że, że, no i no jak można po czymś takim odmówić, ale najlepsze to było to jak pan Kazimierz przychodzi do nas do szatni, do rów no i za, zaczyna tam skład, no i mówi gramy dzisiaj tak, tak, potem y, taktyka jakaś, mówi, no co ja tu będę mówił, co ja tu będę się mądrzył jak tu każdy z was jest piłkarzem trenerem, to co ja tutaj będę mówił, wiecie zabawa, zabawa ale trzeba im wpieprzyć, no. I to było, i to było kredo, kredo pana Kazimierza, że u niego nie było zabawy. Po prostu myśmy musieli grać i, i denerwował się, kiedy, z tą Leszek że kiedy myśmy przegrywali jakieś spotkanie. No to tak było w Montrealu, jeżeli przypominacie sobie. dwa Nie, nie, ale ja tak? mówię teraz, On, teraz że nie odwoj. A odwoju. ja pamiętam ja jeszcze o Montrealu. I przypomnijcie sobie, jak tam ciężkie boje żeśmy toczyli, bo najwspanialszy mecz żeście zagrali właśnie z Brazylią w półfinale, no bo polska dusza mówimy, to wygrywamy, to już jest medal a jak przegrany byłby mecz nie wiadomo, co by było i pamiętam, graliśmy naprawdę ciężkie mecze bo to była Kuba, Iran, jeśli pamiętam i były dwa kontenery i Górski tak stanął pomiędzy bo musiał rozmawiać w szatnie było tak, że musiał rozmawiać w lewo i w prawo i mówi panowie to, co wy tutaj gracie, jest w ogóle nie do przyjęcia. Co byście zapomnieli, jak się w piłkę gra? Ja wam nie będę jeszcze raz tego tłumaczył. jeżeli chcesz to z nimi porozmawiać? Ja z panami skończyłem. I dodajmy, że w Montrealu polska reprezentacja zdobyła srebrny medal, co przyjęte jako wielką klęskę, a w 1992 roku, jak srebrny medal zdobyliśmy, to był wielki sukces. Rozpieszczeni byliśmy bardzo. Tak. I to była jedyna rzecz, gdzie praktycznie biorąc do dnia wczorajszego, Gruzki nigdy nie mógł tego przeboleć. Zostaliśmy potraktowani bardzo źle. Nie wracaliśmy nawet, zabrakło dla nas miejsca w czarterowych samolotach. Musieliśmy wracać wtedy przez Londyn do kraju i praktycznie biorąc, no nie zostawiono na nas suchej nitki również na oficjalnych przyjęciach, już nie mówiąc o mediach. I okazało się, jakie były wysokie postawione wymagania tej drużynie. Rzeczywiście, finał zagraliśmy sławie, przegraliśmy 3-1 przepraszam, Andrzej, tak. a nie pamiętasz atmosfery prze, prze, tak. nie, nie, prze, trzech zawodników na lotnisku przez celników i. No, i no bardzo prosimy w takim muciane. razie, niech panowie opowiedzą. No to, było, to, był, to był skandal. Właśnie Andrzej powiedział, tak. nie było dla nas miejsca w samolotach tak. czarterowych, w kontrole osobiste. Które no tak. trzy razy chodził na osobistą. Trzech, trzech zawodników rozebrano do naga. Tak. Tak. Zrobiono pokazówkę. Ja yy, byłem do tego. Każdy z nas zapłacił cło. Tak. Miecelnik wiadomo... roz... mie nie rozbierał, ale miecelnik przepraszał kontrolujący... I ja, ja, muszę, ja muszę Pana e, skontrolować i bardzo Pana przepraszam, ale to muszę to I zrobić do... i zapłaciłem 71 z, e, złotych cła. Jeszcze mam ten kwit u siebie w kolekcji. Ja, ja, zapłaci, ja zapłaciłem chyba 600 zł cła, ale to ja mówię, te pieniądze, gdybym ja zapłacił 60 tysięcy, można byłoby to potraktować jako, ja nie wiem, no jakąś, jakiś przemyt, ale 600 zł to tam za radyjko tranzystorowe, wtedy takie małe radyjko tranzystorowe było 500 zł. Chyba Antek Szymanowski zapłacił najwięcej 1200 zł, bo on miał płyty i, i płyty, płyty i, i kasety. I, nie w ogóle go I do czego doszło? Ja miałem właśnie ten kwit. I kiedy pojechaliśmy do Rady Ministrów, kiedy przyjmowano medalistów olimpijskich, Oczywiście ci dyrektorzy departamentu tam wyskoczyli, no i nas ustawiają, że ci tu, ci tu. A ja tak sobie stanąłem, wyciągnąłem ten kwit i mówię, kurce, żeby to było 75 tysięcy, to rozumiem. Ale jak przyjdzie pan premier, to mu pokażę, jak przyjmują medalistów olimpijskich w kraju. I to właśnie... No to właśnie było to, że, że Pan Kazimierz był rozgoryczony. Jeśli możemy mówić w tej chwili o jakiejś wadzie Kazimierza Górskiego, to jedna wada była jego, którą ja mogę w tej chwili no, powie o nim powiedzieć. On nie dbał ani o nas, ani o siebie. On cały czas mówił, tak, że wy jesteście od gry, a my jesteśmy, a, a ja jestem Jan, że my jesteśmy od trenowania. E, przypomniała Natomiast... mi się jeszcze Janek, przepraszam, mam nadzieję, że się nie obrazisz. Nie, naturalnie. E, nie, nie anegdotka związana z bramkarzem. Jak Janek mówi, no to oczywiście natychmiast pozycja bramkarza mi się kojarzy. Otóż wnuczek pana Kazimierza Kostas, A, tak. który no wspaniały zresztą chłopak, grał kiedyś w Palatina i Kosie na pozycji bramkarza. W Tramkarzach miał 12 lat bodajże. No i po dwóch, trzech latach przyjechał z z Ulą, córką pana Kazimierza i pan Kazimierz pyta, no Kostas to dalej grasz na tej bramce, bo tam nieźle ci szło. A on mówi, nie dziadku wiesz, teraz gram na obronie. A dlaczego? No bo ty kiedyś powiedziałeś, że każdy bramkarz to, to czasami jest trochę dziwny i dlatego zmieniłem pozycję. Ale e, mam nadzieję, że mówił to w zupełnych żartach oczywiście i tak to Kosta też potraktował. Michał Listkiewicz wspomniał o rodzinie, będziemy mówili o rodzinie Pazimie pana Kazimierza Górskiego, ale to za chwilę. Moja lista trzech najwybitniejszych polskich trenerów wszechczasów, Kazimierz Górski, Felik Sztam, Henryk Łasak, to kolejna wiadomość z naszej poczty elektronicznej, za każdym razem... Pan Kazimierz Górski. Przypominam Państwu adres sportmałpa radio pisane razem.pl Ale Michał Listkiewicz poprzednio wspomniał o Kostasie, o wnuczku Kazimierza Górskiego. Rodzina Kazimierza Górskiego. Wspominaliście wszyscy już kilka razy o Pani Marii. No, pani Maria to była cudowna kobieta, muza Pana Kazimierza. I tak jak mówił Pan Kazimierz w wywiadzie tu to godzinę temu, że praktycznie prawie nie było w domu, ciągle był w rozjazdach i kiedyś tak mówi, urodziły się dzieci najpierw Ula, później Darek i mówi i nagle wiecie panowie, te dzieci są dorosłe. I ja pytam się, jak to się stało, kiedy to się stało, ale to był człowiek niesłychanie ciepły, to była wspaniała rodzina, wspaniałe małżeństwo i, i no naprawdę tak ciepły dom, i myślę, że wszystkim nam będzie brakowało i, i panu Leszkowi, Jankowi, Andrzejowi, ale dziesiątkom ludzi tego, że można było przyjść na Madalińskiego, być poczęstowanym herbatką i kieliszeczkiem metaksy, bo to zawsze u pana Kazimierza. Było jeśli no, ktoś sobie to życzył, jeszcze cygarkiem. Cygarkiem. Pan Kazimierz też zresztą bardzo długo, długo był zwolennikiem cygar, dopóki lekarze pozwalali. I można było wszystkim porozmawiać. Że dziecko chore, że są kłopoty w domu. Drzwi na Madalińskiego przed Zawsze każdym ten... stały otworem przed, przed zawodnikami pana Kazimierza, ale przed, przed każdym, kto chciałby przyjść. Małe mieszkanko na Madalińskiego, prawda? Wielki trener, wielki człowiek i takie małe mieszkanko. Tak, bo mieszkał właśnie, właśnie ja o tym o tym wspomniałem, że pan Kazimierz nie dbał o to i, i on po prostu wychodził z założenia, że on jest y, dla nas, my jesteśmy dla niego, a w sumie jesteśmy dla Polski, dla kibiców. Jeśli była mowa o jakichś pieniądzach, to Andrzej zresztą no, okay, e, to, to tak. zna doskonale, że pan, pan Kazimierz mówił, jakby pieniądze decydowały o wyniku, to Emiraty Arabskie, czy Kuwait, gdzie jest więcej pieniędzy niż lodu, dawno byłyby mistrzem świata. I to jest prawda, że no, czy w tej chwili, biorąc pod uwagę niektóre nawet takie pytania dotyczące tego, czy gdybyśmy w Niemczech mieli tam większe premie, byśmy byli mistrzem świata? Nie bo myśmy tam grali na, 100, na 200% swoich możliwości a gdyby były te premie to kto wie czy nas by to nie usztywniło ale właśnie pan Kazimierz to wykorzystywał i motywował nas właśnie takimi no, prostymi stwierdzeniami tak on podkreślał zawsze mówi Andrzejek znowu nas kreślili czerwonym długopisem nie dostaniesz premii ani ty ani ja ale może mi się jeszcze coś uda uszknąć tak było i tutaj bym to potwierdził to był jedyny moment, kiedy może zachował się nie tyle szorstko w stosunku do Pani Marii, kiedy w domu nawet i zaczynaliśmy dyskutować, że Pani Maria uważała, i aż się wtrąciła do rozmowy, że był niedoceniony. I wtedy mówi, Maria, to są nasze męskie sprawy nie lubił o tym mówić, czuł się pokrzywdzony czuł się niedowartościowany ale jednocześnie uznał że to nie są problemy jak to mówi Michał, muzy jego życia to są sprawy męskie Kielasz, jak no. Pamiętasz chyba na zgrupowaniach yy, dwa małe brzdąca przynajmniej jednego Ula i Darka Pamiętam, ale również i pamiętam, że Pani Maria bardzo, bo to była ciepła atmosfera bardzo u, u Państwa Górskich, Pani Maria zawsze się pytała, a jak tam, wy jesteście moje dzieci chłopcy, co tam u was jest, tak, wy jesteście tak, moje tak. dzieci do nas, już starych chłopów mówiła, wy jesteście moje dzieci, a jak, jak tam u was w domu, a jak twoje dziewczynki, ona znała imiona tych dziewcząt, ciągle podkreślała, tak. ciągle się pytała, bardzo sobie ceniłem Pani Maria. Posłuchajmy, co Kazimierz Górski mówił o swojej rodzinie. Ja miałem pan, rodzinę dosyć liczną, bo nas było w domu sześć osób. Miałem cztery siostry, ja i brat. Ja byłem najstarszy. Ojciec był pracownikiem warsztatów kolejowych. Moją pasją to była piłka, nożna. Jako młody chłopak to na przykład gdzieś tam na podwórku kopałem w szkole, gdzieś tam po szkole wracałem do domu, to gdzieś tam gdzie był placek, to pograliśmy a później już to obok mnie było boisko właśnie mój dom został zburzony w samą wojnie i na tym miejscu, tak jak przyjechałem nie mogłem poznać bo patrzę po prawej stronie no wszystko jest to samo co było a po lewej coś mnie, nie mogę okazało się, że te domy kilka domów tam zburzono i wybudowano technikum rolniczy taki koszarowy szkoły w to nie myślałem ja będę trenerem Wygrałem w Legii w Warszawie 8 lat do 52 roku. Miałem wtedy 31 lat, jeszcze mogłem grać parę lat. Co za 31 lat, to dzisiaj? Dojrzali zawodnicy są. A ja pewnego dnia sobie powiedziałem, nie, młodzi byli, ja mówię, co ja będę blokował miejsce młodym. I miałem okazję wtedy pójść na taki kurs trenerski przy AWF-ie Kraków. trzy miesięczne skoszarowane, bo myśmy my mieli od rana do wieczora, po 10 godzin dziennie, wie pan, przez 3 miesiące. Tam skończyłem ten kurs i przyjechałem do Legii byłem wtedy asystentem Kuchara, który był wtedy w Legii, a później Steinera, taki Węgier był. A, a później to zacząłem już samodzielnie. Wprowadziłem do drugiej ligi Marymont. Później przez rok wprowadziłem do drugiej ligi Lubliniankę. A później prowadziłem rok czasu UKS, 3 lata Gwardii Warszawy, no, no i legie Też trzy lata. I tak to się zaczęła moja kariera trenerska. A jak się zaczęła kariera reprezentacyjna? Bo przecież to, o czym my mówiliśmy wcześniej, finał olimpijski, 72 rok, no to, na to trzeba było troszeczkę popracować. Jeśli ja dobrze pamiętam, to ta idea szwajtarią, rozpoczęła chyba. rozpoczęła się tak, ale to już jest początek pracy. to się rozpoczęło gdzieś w grudniu kiedy postanowiono, że olbrzymim autorytetem, jakim się cieszył ten Rekoncewicz, który piastował dwie funkcje był trenerem, selekcjonerem reprezentacji, jednocześnie szefem szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej więc była to władza naprawdę ogromna i, i postanowiono, że zostanie złożona propozycja trenerowi Górskiemu, który prowadził reprezentację młodzieżową, a więc najbliższe zaplecze reprezentacji tak, narodowej. I jeżeli się tego podejmie zadania, to w tym momencie postanowiono w ogóle rozstać się z tenerem Koncewiczem. I tutaj no, trzeba oddać obydwaj przecież koledzy z Lwowa, że zachował się, trzeba powiedzieć, Koncewicz naprawdę wspaniale, ponieważ Raz, że nie miał specjalnego wyboru, bo zapadła decyzja podczas posiedzenia prezydium Polskiego Związku Piłki Nożnej. Od tej pory powiedziałbym, jak do tej pory był bardzo wymagający, to teraz tym bardziej pokazał, że nie zamierza stosować jakikolwiek taryfy ługowej w stosunku do nas pozostałych trenerów. Te trzy miesiące pracował się jako szef szkolenia, a Górski został nominowany na trenera pierwszej reprezentacji i właśnie ten pierwszy mecz, jak tu Janek odpowiada ile Leszek się grali w tym meczu, 5 maja, ze Szwajcarią. 5 maja 1971 roku. I tam już poszły te nowe powołania, tak jak to widział Górski, to była jego idea i to było chyba 4-2, tak? Tak. Jeśli dobrze pamiętam. Tak się ale... ta kariera. Andrzej, ale tak. sprostujcie mnie. Ja? Bo ja właśnie teraz e, taką. wpadłem e, po prostu na taką, na taką myśl. Czy kiedykolwiek w historii polskiego futbolu Tylu zawodników z młodzieżówki grało w pierwszej reprezentatywie za Kazimierza Górskiego. No chyba, chyba nigdy nie, bo raz, że prawda? Po powiedzmy I to jest sobie, chyba... on was prowadził, potem ja przejąłem tak. od wielkiego Kazimierza prawda, was i zaczęła dochodzić nowe pokolenie, jak się znalazło powiedzmy z stacji juniorów, Władka właśnie Żmudę, Andrzeja Szarmacha z drugiej ligi, który przecież zaistniał, jak pamiętasz, w meczu, kiedy wyście tak, tak. grali z Leszkiem chyba. Bo ty jeszcze wtedy byłeś Hablegii, a jeżeli nie, no to, to ja się od tego mylę. Ten słynny, najlepszy w historii Puchar Polski, Włodzi, Górnik Legia Warszawa 5-2, 2-1 do przerwy było dla.. Bramki lubańskiego dla, i Gadochy fantastyczne. Ja nie mogłem skorzystać ani z Tomaszewskiego, ani m.in. z Śmikiewicza, bo on grał tak zwanicie starszych i na ten mecz trzy miesiące przygotowywał się Andrzej Szarma który rozegrał tragiczny mecz i zajmie się po prostu śmiano, kogo ja powołałem do reprezentacji. Natomiast tam wtedy miałem przerwę, tą słynną odprawę, powiedziałem Kasalikowi, ty pierwszy zajdziesz z boiska, bo taki zawodnik jak ty ja nie potrzebuję, bo jedyny chłopak z drugiej ligi, wy mu piłki w ogóle nie podajecie. I nie minął rok czasu i właśnie ten jak został wicechulem wszedł A ja dla panów mam teraz niespodziankę, bo przepraszam Janek, bo wszyscy mówiliście, tak, tak. wszyscy doskonale znaliście panią Marię Górską i mówiliście o tym, że pana Kazimierza często w domu nie było, a zatem co robił mąż, jak bywał w domu? Dużo czyta, bardzo dużo. Z nami też za bardzo nie rozmawia, bo jest zmęczony. i pra... Chce jak najwięcej wypocząć. No a co Pani na to? Pani męża nie widzi czasami miesiące. No ja już się pogodziłam z tym wszystkim, chociaż już mieszkamy dziewięć miesięcy, jak mamy nowe mieszkanie, a jeszcze nic nie jesteśmy urządzeni, bo nigdy nie ma czasu dla domu. Wyjazdy, przyjazdy, tak w koło. Bo sama nie mogę podjąć decyzji, bo jednak mąż musi być w tym zakupach poważnie. No rzeczywiście mąż musi być, my jednocześnie dziękujemy naszym starszym kolegom, posiłkujemy się podczas tej audycji, również naszymi archiwalnymi nagraniami, tym co zrobili starsi koledzy. Przypominam Państwu, że rozmawiamy o Kazimierzu Górskim, zmarłym wczoraj, a rozmawiamy w towarzystwie Andrzeja Strejlała, Michała Liskiewicza, Leszka Ćmikiewicza i Jana Tomaszewskiego. Będziemy rozmawiali jeszcze przez następną godzinę. Mówimy dzisiaj o Kazimierzu Górskim, rozmawiamy w towarzystwie Andrzeja Strejlała, Michała Liskiewicza, Leszka Cimkiewicza. Jana Tomaszewskiego. Przypominam Państwu adres mailowy polskie radio pisane razem.pl Mogą Państwo także rozmawiać z nami na antenie telefonicznie. Numer telefonu w Warszawie 022 645 22 66. Powtarzam numer telefonu w Warszawie 022 645 22 66. Wczoraj zmarł Kazimierz Górski, a my staramy się oddać mu hołd, staramy się utrzymać przy życiu jego pamięć, zresztą tak jak mówiliście, ta pamięć będzie na pewno żyła wiecznie i choć to słowa trącące patosem, ale jednak tak rzeczywiście będzie. Mówiliśmy o różnych śmiesznych rzeczach z udziałem Kazimierza Górskiego. Mnie przypomniała się taka sytuacja, to niedawno byłam, kiedy mój redakcyjny kolega Henryk Urbaś poszedł do pana Kazimierza nagrywać właśnie e, bodajże pana Hilarego czy Rzepkę, a to było w dniu, kiedy Boniek zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Polski i Heniek tak w żartach do Pana Kazimierza mówi, no to co Panie Kazimierzu, Kazimierzu bierzecie to z gmochem a na to Pani Maria wtedy powiedziała, mówi Panie Heniu, przecież on za stary, a Pan Kazimierz na to kto za stary, gmoch? <grystanie> tutaj, tak tak to Wracając do tych wesołych sytuacji, aczkolwiek bardzo ciężko jest mi się śmiać dziś w takim dniu jak dzisiaj, ale Przypominam sobie, kiedy myśmy wyjechali, już mówiłem raz, w nagrodę po zdobyciu medalu złotego olimpijskiego, drugim razem żeśmy wyjechali po zdobyciu medalu na Mistrzostwach Świata w 1974 roku. Mając już takie doświadczenie, przypominam sobie, że jako już oldboje pojechaliśmy do Stalowej Woli, bo tam odbywały się igrzyska polonijne z rewizytą również, by rozegrać z najlepszymi zawodnikami e, Polonii e, e, mecz taki towarzyski. Prowadził nas Kazimierz Górski, oczywiście od razu go wciągnięto tam do, do, do działaczy, nie siedział na tym tym, przyszedł e, na salę e, tą ogólną i od razu wszyscy do niego, panie Kazimierzu, ale tu wasz, waszym odbojom podano tutaj alkohol, a oni ani nie chcą piwa wypić, ani nie chcą szampana wypić. Jak to jest? Trzeba przyznać, że, że bez pozwolenia treneramiśmy tego nie, nie ruszyli. Takim autorytetem się cieszył pan Kazimierz. A pan Kazimierz popatrzył się na nas, popatrzył się na posłuchał tych pretensji działaczy Poloniny i w pewnym momencie powiedział tak. Słuchajcie, ta drużyna na Oliwiona nie będzie jutro grała więc niektórzy koledzy przyczyni na ten mecz z marszu, nie spali w nocy w ogóle ale z marszu jak słyszeliśmy, dobrze się grało drużynie Kazimierza Górskiego do Łodzi się przenosimy do naszego studia, Janek Tomaszewski tak, rzeczywiście no cóż można tutaj powiedzieć o czy ty panie, Janku nie? też byłeś, przepraszam też byłeś w Stalowej Woli? nie, nie, nie, ja nie byłem wtedy także mnie proszę do tego nie mieszać <głos> <głos> <śmiech> Ale jak ja Ci przypomnę inną sytuację, jak chcesz. Nie, ja e, oczywiście, ja chciałbym powrócić tutaj, e, moi szanowni koledzy, do, do tych e, mailowych, do, tych, e, do tej elektronicznej poczty. Wydaje mi się, że no, odzew jest nieprawdopodobny tak, odzew jest nieprawdopodobny i ja moim marzeniem, ja nie wiem jak to jest tutaj, się zwracam do Michała Lickiewicza, czy są jakieś względy proceduralne, czy, czy, czy, czy to może przeszkodzić, bo ja w piątek, przyszły piątek oczywiście, jeśli ta data zostanie utrzymana, no pragnąłbym, ja się deklaruję, nieść poduszkę, na której będzie leżał order Orła Białego, bo wydaje mi się, że to jest no, to jest niezbędne. Tak, to, masz rację, Janek. Że, to jest że, zadra, że, że, może że, nie mamy, dla Pana Kazimierza, ale dla nas wszystkich, dla których nas, go kochaliśmy. Tak, dla nas. Ja jeszcze raz podkreślam, że będziemy żegnali naj, największego orła, jeśli chodzi o, o, o, o sprawy sportowe i no, brakuje mi tego właśnie orła na tej poduszce. Apeluję do Pana Prezydenta Kaczyńskiego, jeśli po prostu jest to możliwe, żeby to dla nas wszystkich, dla społeczeństwa zrobił. No, tak, ja, ja się oczywiście oburącz podpisuję pod tym e, apelem. E, pan Kazimierz, jak mało kto w, w naszym kraju zasłużył na, e, na to najwyższe odznaczenie, e, już dwukrotnie e, występowaliśmy. On nie, otrzymał bardzo wysokie odznaczenie, ale je, jednak nie to, o którym wszyscy, wszyscy marzymy i mam nadzieję, że ta sprawiedliwość się dokona w tej chwili już po, po, po śmierci e, pana Kazimierza. I tak jak już wcześniej mówiłem, jest więcej niż pewne, że stadion Legii okaże się za mały. Pewnie potrzebny byłby stadion jakiś ogromny, żeby wszyscy chętni mogli, mogli uczestniczyć w pożegnaniu Pana Kazimierza. Natomiast mogę już zdradzić, że będzie przez kilka dni wyłożona księga kondolencyjna na Torwarze w Warszawie i wszyscy, którzy nawet z jakichś przyczyn nie będą mogli przyjechać, będą mogli wpisać się do tej księgi, która będzie... No, na wieki przypominała nam, kim był pan Kazimierz Górski. A Ja nie mogę sobie natomiast, e, natomiast, odmówić takiej dosyć... uwagi, przepraszam Cię Janku, że tak. lepiej by było jednak, gdyby wielkich ludzi honorowano sprawiedliwie za życia, a nie dopiero po ich śmierci. E, mamy już pierwszy telefon pana Andrzej. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu redaktorowi. Dobry wieczór wielkim osobom naszego futbolu, obecnym w studio. Dzwonię ze Skierniewic połowa drogi między Łodzią no blisko panu Jankowi i tutaj Warszawą. Wiele lat mieszkałem w Warszawie, kibicowałem Legii, jeździłem na mecze. widywałem się parokrotnie osobiście, miałem kontakt osobisty, rozmawiałem z panem Kazimierzem, rozmawiałem po olimpiadzie dla nas tej pięknej olimpiadzie w Monachium w taki deszczowy dzień na stadionie Gwardii przy ulicy Rasławickiej. Chwilę rozmawiałem w 2002 roku na, przed otwarciem wystawy w Pałacu Kultury poświęconej futbolowi i rozmawiałem po raz niestety ostatni 4 listopada ubiegłego roku, kiedy pan Kazimierz Górski zaszczycił nasze miasto Obecnością na turnieju tym, mu, drużyn tych dziecięcych, młodzieżowych, o których pan Lesław właśnie wspominał, był konkurs, no, dostałem też książkę, otrzymałem dedykację, zapis, ale to są tylko takie ogólne uwagi. Jedno chciałem tutaj poprosić, nie będzie pamiętał pan Lesław tego, ale kiedyś parę lat temu w Konstancinie przed marketem w budynku tej dawnej papierni, zaczepiłem pana Lesława i pytałem o szczegóły meczu z 26 września 1973 roku z Walgią. Jak to było? Dlaczego nasza reprezentacja tak świetnie grała? Dynamicznie, agresywnie. Inaczej jak w Cardiff pół roku wcześniej. I pan Lesław właśnie Ćwikiewicz powiedział, jak doskonale pan Kazimierz Górski umotywował, że chcieli grać już z Walejczykami. Dzień wcześniej. Dzień wcześniej, no dwa dni nawet było, ja już pamiętam, tak, panie Lesławie. I po prostu, że tak doskonale wpływał na psychikę, na no, takie, te walory, które są poza tymi cechami motorycznymi, czysto samymi sportowymi, tak bardzo istotne w sporcie, nawet chyba i obecnie też, pomimo tej komercjalizacji. I opowiedział pan, że stworzył drużynę, która stanowiła jakby tą jedną rodzinę, o tym faulu na Robercie Gadosze. I tylko przeleciał Henio Kasperczak obok numer, numer 8, no jakiś tam był rewanż w cudzysłowie. Wytrawnym panie znawcą futbolu, no, panie Andrzeju nie i bardzo pamiętliwym Leszek już już odpowiada. Tak było, Leszek. Tak, rzeczywiście była Bardzo Bez... mi miło, że pan pamięta panie wieczenie pana też jako piłkarza i jako więcej, jako takiego człowieka yy, bardzo, że przywiązanego do tego waszego ojca, trenera, że tyle tam pan czasu poświęcał i tak dalej. Jeszcze przy okazji taka osobista dygresja. Mój syn, syn jest już pełnoletnim człowiekiem, mężczyzną i po urodzeniu otrzymał imię jako drugie, Jędrzej I, jako drugie Robert. Takie dowcipy krążyły, jak dziewczynka Gadocha, jak chłopiec Robert i tak dalej. Ale też przekomarzał się i zawsze mówił Tomek, bo cenił ta, talent obecnego pana Jana Tomaszewskiego. No to dziękujemy panu w takim razie tak. za komplementy dla... W większości piłkarzy I, i tej pięknie, słynnej drużyny Kazimierza naprawdę Górskiego. Naprawdę słynnej i wiem, że syn na początku w swojej młodości, jak widział, że ja taką nostalgią z jakąś przyjemnością wracam, rozmawiam, czy w momencie pokazywania jakichś bramek nawiązuje do tego. Jakiś był taki się dziwny, jakiś smutny. Tak, Nie odnosiła nasza drużyna tych sukcesów i ja teraz zrozumiałem o co tutaj chodziło. Teraz syn, który urodził się po mistrzostwach świata w Argentynie on się utożsamia z tą drużyną pomimo, no, że nie był prawda, świadkiem tych wydarzeń dziękujemy bardzo Panie jest, dziękujemy, nie, nie dziękujemy to, Panu bardzo że, takiej, takiej tragedii, takiej traumy dziękujemy o Kazimierzu Górskim rozmawiamy z Andrzejem Strejlałem, Leszkiem Ćmikiewiczem, Janem Tomaszewskim i Michałem Liskiewiczem. Wspominamy wielkiego trenera, wspominamy wielkiego człowieka, ale czy nie odnosicie wrażenia, że wraz ze śmiercią Kazimierza Górskiego... Odeszło wszystko to, co w futbolu było najlepsze, co było najpiękniejsze. Odeszło to, co nie było wojną, agresją, jakimś strasznym obrażaniem była skromność, była wielkość człowieka, ale był także szacunek. Szacunek dla siebie, dla swojej drużyny, ale i dla pokonanych. No, bardzo pięknie to powiedziałeś i trzeba powiedzieć, że rzeczywiście, ale ten stan, który przedstawiłeś, który istniał, potem dopiero zaczęły się te powiedzmy sobie, no, trudno to nazwać nawet kibicowaniem, te wszystkie tak zwane zadymy, zamieszki, śmierci ludzi. I potrafi się poradzić. Pan Kazimierz strasznie nad tym bolał wielokrotnie, przecież mówił, że nie tak powinna wyglądać piłka, ale myślę, że ze śmiercią Pana Kazimierza jego ideę, jego przesłanie. Y nie odejdzie. Pozostawia po sobie wspaniałych wychowanków, trzech tutaj mamy przed sobą, pewne pokolenie ukształtowane na jego filozofii życia, na jego naukach, także tą myśl Pana Kazimiera będą nieśli dalej. A co możemy zrobić, żeby rzeczywiście to upowszechniać? Czego oczekujecie od nas, od mediów, które w tej chwili zaczęły jak oszalałe ścigać się, ale w czym? W tym, żeby zdobyć materiał sensacyjny, najlepiej dramatyczny, pełen krwi. A mało jest czegoś takiego, co tak pięknie sprzedaje się, jak dobroć, jak wzruszenie. No ale Andrzej tutaj i pamięta jednej rzeczy. W tej dobie, przy tej ciężkiej, długiej chorobie, jaką pan Kazimierz miał, Trzeba było inicjatywy rodziny tutaj siedzącego Michała Listkiewicza i Leszka Ćpikiewicza, żeby ochroniarze pilnowali wejścia do pokoju pana Kazimierza. Przed bo część ludzi nie zrozumiała swojego zawodu. Za wszelką cenę uchwyci ciężko chorego, powiedzmy dzisiaj prawie umierającego człowieka, żeby zrobić zdjęcie sensacyjne do gazety, Przez to jest potwarz w ogóle dla godności ludzkiej. I my się potem dziwimy, ludziom, którzy nie mają odpowiedniego wykształcenia, marginesu społecznego, bo i tacy chodzą również na mecze to jest dla nich rozrywką, że oni tak się zachowują, jak to, co śledzimy ostatnio? To przecież wy media mówisz, czego oczekujemy? Tego, żebyście bezkompromisowo walczyli z takimi przejawami. Będziemy się starali. Jan Tomaszewski z Łodzi. W wydaje mi się, że tutaj w sedno sprawy uchwycił Michał Listkiewicz, który Michał powiedział, że no zresztą ja też podtrzymuję moje zdanie, że pan Kazimierz nie umarł, pan Kazimierz odszedł, wielcy ludzie nie umierają, a ich myśli, ich idee po prostu pozostają. I co? No problem jest w tym momencie w tym, żeby media nam pomogły, tak jak Michał powiedział, tym wychowankom, tym, tym apostołom Kazimierza Górskiego, żebyśmy my te myśli pana Kazimierza, te, te cenne uwagi no wpajali. I żeby, żeby tego było jak najwięcej, bo właśnie ta śmierć może spowodować, daj Boże, żeby spowodowała jakąś refleksję, że te sukcesy były właśnie za Pana Kazimierza. Było prawie wszystko w porządku, bo nigdy nie jest idealnie, ale by nie było tak jak jest teraz. I dlatego wspominki teraz o Panu Kazimierzu i jego, jego idee, jego myśli przekazywane przez nas, być może doprowadzą do normalności. Ja Być nie... może doprowadzą, ale zanim Leszku, Ty powiesz to, ja chciałbym coś powiedzieć. Lesław Ćmikiewicz, znakomity piłkarz, człowiek, który promował futbol młodzieżowy. Leszku, w ilu dzisiaj byłaś w telewizjach, w ilu rozgłośniach radiowych? Ilu udzieliłeś wywiadów, a ilu udzieliłeś w ciągu ostatnich dwóch lat? Wszystko, co możliwe, to dzisiaj rzeczywiście akurat... Wczorajszy, przepraszam, wczorajszy dzień, bo już jest daleko po północy, ale wczorajszy dzień, taki smutny dzień, który, który powinienem poświęcić na chwilę refleksji i zadumy na, nad śmiercią Pana Kazimierza, spędziłem cały czas udzielając odpowiedzi na te same pytania. Było to, było to smutne, ale jednocześnie musiałem to, bo Pan Kazimierz był za tym, by spotykać się z mediami. On nas namawiał bardzo gorąco, żebyśmy rozmawiali. On był otwarty i nas namawiał i zmuszał nas momentami do tego, żebyśmy rozmawiali z dziennikarzami. Natomiast mi się wydaje coś innego, co powinniśmy zrobić, że Andrzej mówił o, o tych zajściach na stadionach. Pan Kazimierz ubolewał również na tym. Nie ma usprawiedliwienia dla tych, którzy rozrabiają na stadionach sportowych. Była kiedyś próba przy śmierci Jana Pawła, by pogodzić kibitów w całej Polsce, żeby te wydarzenia sportowe, te widowiska sportowe były estetyczne. Mam myślę, że może rola wasza dziennikarzy byłaby taka, żeby ponowić jeszcze to. My musimy sobie poradzić z tym huligaństwem na stadionach. Będziemy próbowali, to mogę Wam obiecać, to mogę obiecać pamięci Pana Kazimierza Górskiego. Mamy kolejny telefon kolejnego słuchacza, Pan Rafał z Poznania. Dobry wieczór, Panu. Halo, dobry wieczór. Cieszę się, że mogłem się dodzwonić. No Cieszę się, że są dzisiaj tak wspaniali goście polskiej piłki, ludzie zasłużeni. Tak jak świętej pamięci Pan Kazimierz. No, wszystkim nam wypada się pomoglić za duszę Pana Kazimierza, ale ja chciałbym jeszcze nakazać do Pana Kazimierza i po prostu tych na które są w czy znaczy Ja słucham bardzo uważnie tej audycji Jestem człowiekiem, który się wychowałem na polskiej kadrze lat 70 74 14, 68 no pamiętam, już, już pamiętam, no 4-6-7 lat, 6, 7 lat. Pamiętam już te sukcesy naszej prezentacji i muszę powiedzieć tak, że to było zupełnie wszystko inaczej, tak jak jest dzisiaj. Wydaje mi się, że no powinniśmy dążyć do tego, że My wszyscy walczymy o wielki sukces na już na kolejnych mistrzostwach Europy również w Niemczech i mi się wydaje, że ten sukces jest w miarę realny, żebyśmy po prostu nie zastanawiali się nad tym, że tego pan trener nas zabrał, tego nie zabrał i tak dalej. Wydaje mi się, że powinniśmy wszyscy dążyć do, do, do jednego celu, jakim jest no, jak najlepszy wynik również w Niemczech. Ja jestem przekonany, że ten wynik osiągniemy i chciałbym na jeszcze tego pana postaci pana Kęśmiasza Górskiego no właśnie u nas we wszystkich mediach jest tak, że no po prostu jak ktoś odchodzi, umiera, no to, to by się mówi, no to panu Koźmierzu zawsze mówiono dobrze, ale tak no wydaje mi się, że powiedzmy, no za mało. mało było takiej audycji właśnie. No ja cieszę się, że, że, że pan Andrzej Janisz uważam pana za najlepszego wspólnie z Tomaszem Zimochem redaktora radiowego, jeżeli chodzi o transmisję telewizyjną, no takie wytwarzacie telewizyjne, radiowe, taki klimat wytwarzacie, że, że naprawdę, no, no, Dziękuję no także tak. W ale ja chcę jeszcze, jeżeli są ci wspaniali ludzie, pan Szmietiewicz, pan Listkiewicz, którego bardzo cenię i pan Tomaszewski koncentrowa. Ale to pan Tomaszewski jest tak. No, pora późna, i pan ci być. Czy jest taka możliwość, że ja bym sobie zostawił moje dane poza antena, czy może by od państwa otrzymać jakieś autografy? Oczywiście nie ma problemu, Dziękujemy panu za rozmowę. Porozmawiamy, porozmawiamy jeszcze z panem. Dziękujemy za kontakt. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej takiej rzeczy. Czy nie odnosicie wrażenia, że osoba Kazimierza Górskiego jednoczyła wszystko i likwidowała podziały. Przecież nawet tutaj, spotykając się my tu, Janek Tomaszewski w Łodzi, nie wszyscy się lubimy, nie wszyscy się kochamy, szanujemy się, ale jak zatelefonowałem do Was, jak prosiłem abyście przyjechali, to żaden z was się nawet nie zawahał, a Michał Listkiewicz, któremu lekarz, widząc go w telewizji, zabronił wychodzenia z domu i który mówił, że dawno wyjdzie o do Tak, po dawno powinniśmy go wygonić do domu, mówi nie, zostanę jeszcze. się w radiu mnie nie i, widzi. I porozmawiam. Jest to coś wspaniałego, coś niebywałego. Ale podam może tu przykład, bo Janek jest. 120 kilometrów od nas, ale jest z nami. No, ró różnie, o czym wszyscy wiedzą, moje koleje przyjaźni z Jankiem się układają. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, jak to w naprawdę dobrych małżeństwach. I kiedyś jak był taki okres, no, że z Jankiem troszeczkę mieliśmy różne zdania na różne tematy i grały orły górskiego. Nie wiem, Janek, czy pamiętasz, bodajże w Kazimierzu nad Wisłą. I Pan, tak, tak. Ka, pan Kazimierz tak. mówi, Panie Misiu, tu będzie zaraz dobrze. I mówi, y, Janek, dziś jesteś kapitanem drużyny i z Panem Sędzią się tam na środku i tak musicie przywitać i podać sobie ręce. I tak się też stało. Tak, no ale jest to kapitan. E, tak jest. A skoro już o Kazimierzu nad Wisłą mowa, no to... Ciekaw jestem, czy Rada Miast, tego pięknego miasteczka rozpatrzy wreszcie tą petycję, którą chyba kiedyś Janusz Zaorski już złożył Górski. z grupą kolegów, że, żeby zmienić nazwę Kazimierz Dolny na Kazimierz Górsk, Górski, bo tak. to podanie nadal w magistracie leży. Tak. No, no i to, zapraszamy do rozpatrzenia. I to to spytne ile... powiedzenie, jak jakby jakaś taka troszeczkę, był Górski zdenerwowany i popatrzył tak na wszystkich, swoje, którymi a jak się komuś nie będzie podobało, się nie będzie podobało. A jeszcze chciałem no co... o jednej rzeczy powiedzieć. Tak? Andrzej Janisz porównywał zachowanie wielką klasę pana Kazimierza tak. z zachowaniem niektórych trenerów dzisiejszych, polskich i nie tylko polskich. Nie, bo I jak sprawa... się ma lapto prezesie, to jeszcze się nie jest trener. Tak. ale mój dalej. I sprawa w stosunku do sędziów. Akurat jest tu Andrzej Strejlał, obecny szef polskich sędziów. No, ja, też, jeszcze ja, wiadomo, przez miesiąc. ja też byłem kiedyś sędzią. I pan... ja kiedyś pytałem, panie Kazimierzu, czy panu zawsze dobrze sędziowali, czy nie robili błędów? No ale robili potworne czasami błędy, ale pan nigdy publicznie nie krytykował sędziów. Tak, bo co to da? Mecz się już skończył, sędzia sam wie, że zrobił błędy, natomiast ja przy zawodnikach nie mogłem mówić, że to sędzia z porażki, bo rozgrzeszyłbym zawodników, zawodników tak. bo zawodnik też. Tak. Gdzieś tam wina zawodnika jest. Mogłem to powiedzieć w cztery oczy sędziemu, tak. mogłem powiedzieć gdzieś w kulisach, natomiast no. w stosunku do zawodników ucinałem wszystkie rozmowy na temat sędziów i radzę to obecnym trenerom, bo to naprawdę tak dobrze wpływa na drużynę. I to jest to, co był Janek i Leszek, to był właśnie człowiek, który miał autorytet dzięki właśnie takim również postawom, mimo że był wielokrotnie skrzywdzony przez sędziego. Powiedział to w cztery oczy, ale na zewnątrz okazywał jakąś taką lojalność. To wy się bierzcie do roboty, że do takiego błędu można było Tak, a sędzia też człowiek. Oczywiście, a to, co Andrzej, opowiadał Andrzej Andrzej Andrzej Andrzej ja byś właśnie... strajlał mnie, bo to również jest kwestia dziennikarzy. Ile razy my Wydajemy niesprawiedliwe oceny, niesprawiedliwe osądy, ale pan Kazimierz potrafił się nie obrażać ty, bodaj Andrzeju, opowiadałeś mi o tym, jak tak. kiedyś jakiś dziennikarz go skrytykował, tak, mówię, było, powinien to, to, to, się tak. obrazić, a ty tak, to było a pan piękne, Kazimierz tak. odpowiedział na to od marzanej ma dzieci też musisz czegoś żyć. Kazary to napisał trudno. dajcie Jankowi jeszcze powiedzieć, bo Janek ma dobrą Ile, kwestię. A nie, zapomnie, nie zapomnieliście o tym słynnym powiedzeniu Kazimierza Górskiego, który, no, dziennikarze krytykowali nas przed wyjazdem na Mistrzostwa tak, Świata, tak. że słabo gramy, po co my jedziemy, a pan tak. Kazimierz przystrzeka ją, a ja karawana I, i Tak, i to było, ale jeszcze jedną, jedną rzecz chciałem tak, was powiedzieć. Jedną, tak, nawiązać do tego, co, pan, co Andrzej powiedział, że jak się komuś to nie podoba. Była tak, był taki konflikt pomiędzy mną ale, i Andrzejem Ale proszę Samachem. nie opowiadaj, proszę nie opowiadaj, bo ja to mam na taśmie. Janek, Aha. moment, Aha. będzie Ojcze, coś o, będzie o tym leżeć. Ja chciałem tylko powiedzieć, że rozmawiamy już trzecią godzinę. Pana Kazimierza znaliśmy od lat, bo ja go tak. poznałem w momencie powołania do reprezentacji młodzieżowej chyba w 68 albo 69 roku. Przez tyle lat, jak go znałem, proszę mi uwierzyć, nie słyszałem nigdy złego słowa o tym człowieku. Tak. Masz rację. Tak wielki, tak wielki to był człowiek, tak dużym autorytetem się cieszył. Mamy kolejny telefon od naszego słuchacza. Pan Aleksander, dobry wieczór. Dobry. dobry wieczór. Ja dzwonię z takiej małej miejscowości, która leży na północ od ośrodka przygotowań olimpijskich w Spale. To jest miejscowość Krowawola. I miałem taką, taką takie zdarzenie kiedyś jeszcze może pan Kazimierz nie był takim sławnym trenerem, był on chyba wtedy jednocześnie trenerem UKS-u i, i został powołany jako trener kadry i przebywał chyba wtedy na zgrupowaniu z, z piłkarzami UKS-u w Spale. I akurat byliśmy razem na jednym filmie, pamiętam wtedy pana Bulzackiego, Jana Lubańskiego, oni występowali wtedy w uks ie i nie wiem, czy pan Tomaszewski wtedy, ale, ale na pewno czy panowie potwierdzicie taki fakt, że to tak było, że był jednocześnie trenerem i był powołany jako trener kadry. Tak, to znaczy był trenerem reprezentacji, a. Re tak, tak, odwrotnie. Konsultantem jako trener reprezentacji tak, i przyjął, przyjął posadę trenera EUKS-u. Koordynatora. Aha, tak, ale jednocześnie no właśnie, prowadził treningi, trochę... ponieważ jednocześnie uważał, że jest niedowartościowany, niedoceniony, mało zarabiał, zawaragił się rzeczywiście grosze. I postanowił pokazać, że w każdej chwili może z związku odejść. Pełnił obydwie punkty równocześnie. Tak, i właśnie wtedy, nie pamiętam już jaki to był film, ale byliśmy w takim kinie w czasowym spale na wspólnym filmie. To tyle. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy panu bardzo. No Jankowi Tomaszewskiemu obiecywaliśmy to, a zatem posłuchajmy wielkiego napastnika, wspaniałego strzelca Grzegorza Lat. No ma już 20 lat. Spotkałem się z panem Kazimierzem w Mielcu. Przyjechał obserwować mnie. Myśmy grali w drugiej lidze. On prowadził drużynę młodzieżową prezentacji Polski. Po meczu wygranym 2-0. Jeszcze dwie bramki. Powiadomił mnie, że powołuje mnie na następny mecz młodzieżowej reprezentacji do Łodzi. Moja cała kariera, jeśli chodzi o reprezentację, od reprezentacji młodzieżowej przez reprezentację narodową pierwszą, no jest praktycznie związana z osobą pana Kazimierza Górskiego. On mnie wprowadzał do młodzieżówki i z młodzieżówki później pociągnął mnie do pierwszej reprezentacji. Jako trener liczył w nas, że jesteśmy w stanie zrobić wynik. I muszę powiedzieć, że to chyba najlepszy trener. Nie tylko trener, ale wspaniały wychowawca, przede wszystkim wspaniały człowiek. Nie jedynemu z nas doradził, pomógł w życiu, nie tylko jeśli chodzi o sprawy sportowe, ale i nawet i osobiste. On kochał ludzi. Kochał ludzi i ludzie jego kochali. Miał wspaniałe powiedzonka, wspaniałe poczucie humoru. Były problemy, jak to mówią, między ludzi w drużynie. Potrafił to wszystko rozładować swoimi prostymi słowami. Mało tego, pamiętam taką sprawę, jak myśmy pojechali na mistrzostwa po meczu w Holandii, przegranym 3-0 z Holandią. Myśmy przyjechali tu do Mielca na mecz pucharowy. A paru chłopaków chciało wyskoczyć do domu. No i tam najwięcej rozumiał Tomaszewski z Andrzejem Szarmachem. No wziął ich do siebie, spytał się ich grzecznie, czy im coś się nie podoba. No oczywiście Jasiu Tomaszewski, jak to zawsze szybko mówiący, mówi tak nie podoba nam się panie tenerze, bo tam Kaziu Dejna gdzieś opuścił zrupowanie, pojechał na, do domu na noc, a pan Kazimierz mówi i bardzo dobrze, że wam się nie podoba. Mówi dalej będzie się wam nie podobało, a teraz spać. No i Tomaszewski, bardzo prosimy o głos teraz. Janek. Tak, rzeczywiście, no Grzesiu tutaj nie do jeszcze jednej, rzeczy, się z Andrzejem Szarmachem e, poszli do, do, zresztą przez Andrzeja Strajdała, tak, tak doszło to do, do, do, do, do, Pana Kazimierza. Pan Kazimierz nas po śniadaniu e, zawołał i mówi e, tak, e, no właśnie na temat Dejny mówimy, no Kazim musi być ukarany, no bo jak, jeśli myśmy wrócili, to dlaczego Kazi sobie poszedł do, do domu? I myśmy byli już spakowani, bo y, trzy tygodnie wcześniej w Holandii była podobna sytuacja, w drużynie holenderskiej trener y, Knobel, y, dwaj zawodnicy, tam chyba Bramkarz Van Beveren i Van Kuylen mieli pretensję, że Kroyf jest traktowany na innych zasadach. A Knobel wówczas powiedział, on będzie tak traktowany, jak się to komuś nie podoba, to proszę bardzo, możecie wyjechać. I oni wyjechali Jechali, ze tak przed było. naszym meczem, meczem z nami. I my z Szarmachem już, no, myśleliśmy, że, no, że to coś takiego że będzie. Że ten sam wariat przejdzie. Tak, że ten sam wariat przejdzie spakowani byliśmy już do samochodów w bagaże i no... Pan Kazimierz nas wezwał, zresztą całe kierownictwo było, Andrzej również, no i pan Kazimierz najpierw nas zrugał nieprawdopodobnie, że co my sobie wyobrażamy, a potem mówi tak, a komu się to nie podoba, to się nie będzie podobało. Za 15 minut spotykamy się na treningu. Będziemy śpiewali tę piosenkę w Niemczech podczas Mistrzostw Świata w Argentynie i podobno nie można śpiewać, bo tam jedno słowo oznacza w języku hiszpańskim. najlepiej się kojarzy i Andrzej Bobowski mówił, że musiał modyfikować tę piosenkę. Mamy następny telefon. Pan Jerzy, dzień dobry panu. Dzień dobry. Goleniuk się kłania. Jerzy... Mam piękne wspomnienia z datą 17 października, ja się urodziłem akurat 17 października 49 roku, akurat był męż na Wemblej i tu, tu z panią rozmawiałem, taka mi właśnie przyszła, że pan Kazimierz będzie żył w naszych sercach. Adam Mickiewicz kiedyś tak pięknie napisał, prez moich oczu posłucham od razu przez mojego serca i serce posłucha, ale przez mojej pamięci nie tego rozkazu twoja i nasza pamięć nie, nie posłucha, będzie pamięci zawsze trwił pan Kazimierz. No rzeczywiście, no może nie Adam Mickiewicz, tylko Adam Masnyk, ale dziękujemy Panu nie, za Mickiewicz przypomnienie tego i rzeczywiście to świetna konkluzja jest to, co Pan tak powiedział. Jest. Wszyscy ludzie w Polsce chyba myślą tak samo i my tutaj w studiu, tylko zastanówmy się, co możemy wspólnie zrobić, żeby rzeczywiście... Pamięć o panu Kazimierzu i te idee, które on wcielał w życie, swoim postępowaniem pozostały. Żeby nie skończyło się na tym, że my będziemy rozmawiali tutaj, że będziemy rozmawiali może za rok, w rocznicę śmierci. Nie. Żeby coś z tego zostało. Andrzej Strayle. No Wydaje mi się, że podsumowałeś to bardzo ładnie, to podobnie jak pan nam zdecydował tej wiersz. I myślę, że Wy, media, macie największą siłę przebicia, to nie przez przypadek się mówi, że media to czwarta władza i dlatego od was zaraz najwięcej. My żeśmy zaklarowali, tutaj Michał, Janek, Leszek, ja, będziemy razem z tobą, ale to musi być wspólny front, to nie mogą być jednostki. Cała drużyna Orłów Górskiego, następna reprezentacja, widzę, też powstała, już następcy tych Orłów Górskiego to te rzeczy muszą być upowszechniane, muszą być akcentowane i nie tylko powielane, one muszą być wprowadzane w życie. Natomiast sądzę i szczególnie po ostatniej rozmowie z panem ministrem Ziobro, też w audycji telewizyjnej, że przychodzi jednak czas na respektowanie prawo, które musi być bardziej restrykcyjne. Za dużo ludzi jest okaleczonych dzisiaj i za dużo ludzi zginęło już podczas spotkań piłkarskich, jak chociażby pamiętasz też. Polska, Anglia, 29 maja 1993 rok, kiedy zginął młody człowiek o nazwisku Kujawa. Jan Tomaszewski. No, o sprawach pozasportowych powiedział Andrzej. Ja może powrócę do spraw sportowych i szkoleniowych. Wydaje mi się, że trzeba przeanalizować i powrócić do tego, co pan Kazimierz robił, że w jego reprezentacji, w pierwszej reprezentacji, większość, zdecydowana większość ja nawet nie wiem czy nie wszyscy przechodzili prawidłową formę szkolenia od juniorów poprzez młodzie piłkę młodzieżową i trafiali do pierwszej reprezentacji że w juniorach i w młodzieżówce nie grano na wynik, a na przygotowanie tak jak Andrzej przygotowywał zawodnika do gry w pierwszej reprezentacji i wydaje mi się, że to, tę metodę, którą stosował Kazimierz Górski, w pewnym momencie, żeśmy stracili z oczu, przestaliśmy realizować. I nie mamy dopływu tej młodzieży. Proszę, mieliśmy Mistrzów Europy do lat 19 i kto z tych Mistrzów Europy gra w reprezentacji? Jeden... Szymko, tylko tak. Nie, Mila. No, ty mówisz o innych, no, ale jeżeli o mówimy o tym, już nie, już nie tak, no to raczej. już nie tylko. Jest Mila, jest Więc... Brożek i jest Kuszczek. Tak. Trzyż, no, no, Trzech tak, na a, 23, bardzo mało. Tak. A z tamtej reprezentacji tylko Szymkowiak, tak? tak? Z, tak. Tej, z tej szesnastki. Tak, zgadza się, Jasiu. Jasiu jest Znaczyli, nowy pomysł. Czyli... Wspólnie robimy teraz z ekstraklasą. Chcemy prowadzić odzytki młodzieżowe. Rezerw, być może, że zostaną zlikwidowane zespoły rezerwowe, ale z limitem zawodników, szczególnie po kontuzjach, które mogłyby grać tych zespołach do lat 21. Koncepcja jest w opracowywaniu. Lesław Cikiewicz. Dlatego mówię, co, coś trzeba zrobić. Bardzo cenna uwaga, Janek, to co tak, powiedziałeś, słuszne. bo myśmy jeździli wspólnie, jak pamiętasz, jeździliśmy na takie centralne obozy szkoleniowe. Juniorskie. Tak, tak 30 ludzi. Andrzej prowadził, tak. strajlał jeszcze, pamiętam. A byłem, przypomnijmy, był u niego że zawodnik. Lesław Ćmikiewicz i Jan Tomaszewski, mimo że iż jeden kojarzony z Legią, a drugi z uks em to są wrocławianie. Tak jest. A razem ze grali również w jednym klubie, tak. No nie, Leszek we Wrocławiu miał przesiadkę, przepraszam. <laughs> Prosimy Leszku, dalej w każdym razie te centralne obozy, że rzeczywiście to cenna uwaga, tam żeśmy przechodzili gruntowne, i z, i z tych obozów e, szkolenie, i z tych obozów wyszło bardzo dużo zawodników, zresztą ja podejrzewam, że, że, że większość tych e, nas, orów, wyszła właśnie z tych obozów centr, e, centralnych. Ja bym jeszcze, gdybym miał jedno przesłanie, bo audycja się e, chyli ku końcowi, to chciałbym, żeby żeby może z, z tego, co żeśmy powiedzieli, zaszczepić tej naszej reprezentacji, która y, stoi przed tak ważnym zadaniem y, teraz y, w Niemczech. by y, Życzenie spełniło się Kazimierza Górskiego, który chciałby, żeby ta nasza reprezentacja zagrała tak jak za dawnych lat. Myślę, że stać tę naszą drużynę na to i y, wydaje mi się, że, że z, z, zrobilibyśmy naszym kibicom wielką frajdę, a było to życzenia Kazimierza Górskiego. To jest kolejny mail. To był wielki trener, szkoda tylko, że obecnie dołujemy piłkarzy obecnych tym nieustannym porównywaniem, ale jak tu nie porównywać, ale są analogie, są analogie, więc może będzie dobrze. Michał Listkiewicz. Tak, no ja podpisuję się oburącz pod tym, co koledzy powiedzieli. Ja mam jeszcze jedną propozycję. W naszej piłce fair play tak troszeczkę zeszło na, na dalszy plan. I czas Odnosisz najbliższy... wrażenie, że to tylko w naszej? Bo ja odnoszę wrażenie, że to wszędzie Także pieniądz, znaczy są do sukcesu są, Zepchnęło Masz hotelu. rację, ale są chlubne wyjątki Na przykład piłka skandynawska Gdzie ciągle jednak to fair play Jakoś się utrzymuje Może ustanówmy wspólnie z mediami Nagrodę fair play Dla klubu, gdzie najlepiej się pracuje Z publicznością, najlepiej się pracuje Z młodzieżą, najlepiej się pracuje z piłkarzami Imienia pana Kazimierza Górskiego Taki jest mój pomysł. Jeśli chodzi o akcje letnie, to oczywiście to, to trzeba przywrócić i pan Kazimierz na pewno z niebios będzie bardzo zadowolony, spoglądając jak, tak jak kiedyś Leszek czy Janek Tomaszewski w lecie setki, czy tysiące nawet młodych, utalentowanych ludzi będą mogli trenować. A chciałem zakończyć swoją wypowiedź, żebyśmy tak nie rozstawali się bardzo zasadniczo. Jeszcze jedną anegdotą, znaczy nie anegdotą, faktem który mi się przypomniał, bo pan Kazimierz był nie tylko genialnym trenerem, wspaniałym człowiekiem, ale także najlepszym może w historii prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, ponieważ też umiał wszystko rozładować, każdy konflikt. Była kiedyś taka sytuacja, pan Kazimierz prowadzi zebranie jako prezes i wtedy było dużo tych prezesów w PZP, Bo taki był statut, chyba pięciu czy sześciu nawet, no i jeden z wicent prezesów, troszkę zazdrosny o pozostałych, złożył wniosek, żeby było mniej tych wiceprezesów. No i dyskusja trzygodzinna, pan Kazimierz się nie odzywał i mówi, to ja chciałem teraz podsumować. Głosy były bardzo ciekawe, ale ja powiem, że wiceprezesów jest tylu, ilu potrzeba. Dziękuję, zakończyłem. To tak jak z tymi piłkarzami, idziemy spać. To był cały pan Kazimierz. Z każdej trudnej sytuacji potrafił wyjść yy, z humorem, ale jednocześnie yy, konstruktywnie. Ja myślę, że ten pomysł Michała Listiewicza tak. o ust ustanowieniu nagrody imienia Kazimierza Górskiego My oczywiście bardzo popieramy nagrody fair, play. I nagrody fair play i jeżeli będziemy mogli w czymś pomóc, to z pewnością pomożemy i to już mogę obiecać nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu Polskiego Radia. Myślę, że także w imieniu większości dziennikarzy, tych, którzy naprawdę kochają piłkę i tych, którzy kochali, a nawet jeśli nie kochali, to cenili i szanowali Kazimierza Górskiego. Piękne słowa, już sama wasza obecność i to wszystko, co wydaje mi się powiedzieliście dzisiaj o Kazimierzu Górskim, myślę, że pozwoli bardzo wielu ludziom, którzy nas słuchali, przypomnieć sobie, choć to jest człowiek, którego... Tak jak mówił Janek Tomaszewski, nigdy, nigdy nie zapomniał, ale może rzeczywiście, może go ostatnio było troszeczkę za mało. za mało. Może przyzwyczailiśmy się wszyscy do tego, że ileż było kryzysów w życiu pana Kazimierza, a jednak on te wszystkie kryzysy przetrzymywał, przechodził. Tym razem się nie udało, nie udało się wczoraj, 23 maja o 7 rano. Ale jak powiedział Leszek Cimkiewicz, pan Kazimierz bardzo się męczył i ta śmierć była pewnego rodzaju wybawieniem. Tak prawdę mówiąc, to ja już nie wiem, co powiedzieć. I my też nie wiemy, Andrzej. I chyba tutaj powinniśmy się już praktycznie biorąc pożegnać. Nas, tak, nastał czas zadumy, czas wspomnień. Obyśmy tylko po tym wieczorze nie zapomnieli, że na nas będą te zadania, o których w tutaj mówili, nadal spoczywały i do tego jesteśmy zobowiązani, bo zaręczam Wam, a jesteśmy katolikami, że tam wielki Kazimierz Górski nas patrzy i słuchał tego, czy rzeczywiście mówimy to, o czym on myślał, o czym marzył i co wprowadzał w życie. Chciałbym jeszcze przypomnieć ten mail od pana Mariusza Janczura z Meksyku. Drużyna Aniołów w niebie ma od dzisiaj wspaniałego trenera. To chyba Jedne z najpiękniejszych słów, jakie, jakie dzisiaj zostały wypowiedziane, choć tylko na piśmie. No, na pewno. Piękne, piękne słowa i wydaje to jest się, chyba motto że... dla naszych działań tak. na wiele, wiele czasu. Janek, przepraszam. Tak, tak, wydaje mi się, że właśnie te słowa, no cóż, powinny zakończyć nasz program, a nikogo chyba nie trzeba będzie, jak to się mówi, zapraszać na ten ostatni mecz piątek, 2 czerwca na Stadion Legii. Państwa gośćmi byli dzisiaj Andrzej Strejlał, asystent Kazimierza Górskiego. Ja wiem i Państwo też wiedzą, że zdobywał tytuły, puchary, że był selekcjonerem, był asystentem Kazimierza Górskiego. Dwaj wielcy piłkarze Kazimierza Górskiego, bramkarz Jan Tomaszewski i pomocnik Lesław Ćmikiewicz. Leszek, który był z panem Kazimierzem do końca i... Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Michał Listkiewicz, Giermek albo Kamerdyner, jak sam z dumą o sobie mówi. Michał, na zakończenie tylko przypomnij, kiedy pogrzeb, bo nasi słuchacze chcą to wiedzieć. Wszystko wskazuje na to, że pogrzeb odbędzie się przyszły piątek, 2 czerwca o godzinie 11 na stadionie. Legii. Będzie to msza polowa nabożeństwo, cudziałem dostojników kościoła, władz państwowych, yy, wszystkich, yy, którzy kochali pana Kazimierza Górskiego, a, a cały naród go kochał. Serdecznie zapraszamy. Jestem przekonany, że to będzie wielki dzień polskiej piłki, oddania hołdu najwspanialszemu człowiekowi, jaki, jaki w tej piłce był. Andrzej, Andrzej Janisz, dziękuję Państwu za uwagę.